Klasyk i nowość, hity i gnioty. Wszystko, wszystko co mroczne, straszne i tajemnicze znajdziesz na nekropolitanyblogspot.com Witam w nawiedzonym podcaście. Sobota, 12 grudnia 2020 roku. Słuchacie właśnie 320 nawiedzonego podcastu na blogu Necropolitan. A po tej stronie mikrofonu witają się z Wami Pradawny Mac, założyciel synów Adama, Michał Dżerajakowicz. Witam Cię. Cześć, Trzymas. Witam wszystkich słuchaczy. Oraz marzący o posiadaniu własnego szogota do zjadania złych ludzi, Szymon Szymas-Cieściński. To ja. Witam również. Spotykamy się po przerwie, e, właśnie powracamy, by zgodnie z obietnicą omówić dla Was tym razem w całości serial HBO, za który odpowiadają między innymi Misha Green, Jordan Peele czy JJ Abrams, a mowa o adaptacji powieści Mata Rafa, czyli o krainie Lovecrafta. Zakończył się pierwszy sezon i tak jak powiedzieliśmy, chcemy dla, dla Was troszkę o nim porozmawiać. Pilota omawialiśmy razem z Mando, Mando jednak nie dotrwał. Tak? Stwierdził, że to nie jest odpowiedni serial na tu i teraz, aby mógł go właśnie obejrzeć i jakoś tam sobie przyswoić. My jednak do tego finału dotarliśmy No i dzisiaj podzielimy się z Wami naszymi wrażeniami. Chciałbyś, jeszcze coś na wstarcie, nie wiem, zaznaczyć? czy Ja myślę, że przejdziemy zaraz do y, tego no, dosyć bogatego w y, punkty i y, rzeczy, które chcemy omówić podcastu, no bo y, trzeba sobie jasno powiedzieć, y, czy zaznaczyć na początek, że y, no, to jest y, serial, który naprawdę... Y, no daje bardzo dużo, bardzo duże pole do omówienia go pod różnymi kątami. I no nie, nie wiemy, na ile nam się to uda tutaj wszystko ładnie poukładać w jakąś klarowną, sensowną całość, bo o zwięzłej to nawet nie myślę. Mm -hmm. No właśnie, to ja może też zaznaczę na wstępie, że research do tego nagrania mnie totalnie przerósł, bo początkowo oczywiście planowałem zrobić wszystko, co się da, tak? Tam przeczytać jakieś kilkanaście artykułów, obejrzeć masę wywiadów, yy, omówień i tak dalej, i tak dalej, a ostatecznie, nie wiem, zapoznałem się może z dziesięcioma procent, no raczej, no nie no, może trochę więcej, ale tak dokładnie to z dziesięcioma procent, tak trochę po łebkach, z połową tego, co tam gdzieś znalazłem i stwierdziłem, że no nie da rady, tak? Że, Albo będziemy ten podcast przygotowywać trzy lata, albo po prostu usiądziemy z tym, co gdzieś tam mamy w głowie i tyle. A można by myślę, że spokojnie o tym pierwszym sezonie i też o recepcji samego serialu napisać kolejną książkę albo kilka książek. No więc dzisiaj tak właśnie przejdziemy tylko po no, najważniejszych gdzieś tam w naszym odczuciu kwestiach i ee, no może na początek w ogóle przypomnę o czym jest ten serial w sumie bo może ktoś tutaj trafił, kto pierwszych wrażeń nie słuchał więc Kraina Lovecrafta przenosi nas do USA w latach 50 i fabuła skupia się na losach osób zgromadzonych wokół Atticus'a Tika Freemana Tika, czyli czarnoskórego weterana wojny w Korei który próbując odnaleźć swojego ojca Dowiaduje się, że no jego rodzina ma dość pokręconą historię, a mianowicie, że w jego, czyli w Tika żyłach, płynie krew lidera, jednego z założycieli tajnego bractwa alchemików i zakonu, loży, trudniącej się czarną magią, a mianowicie organizacji Synowie Adama i zakonu starożytnego świtu. No i to ma dość spore konsekwencje jeżeli chodzi o no, teraźniejszość i przyszłość naszego tutaj bohatera. Celowo nie chcę powiedzieć głównego bohatera, bo praktycznie każda postać w jego otoczeniu e, jest tutaj e, równie istotna i dostaje bardzo dużo czasu antenowego, co zresztą e, pozwoli mi na przejście do pierwszego z tematów dzisiejszej rozmowy a mianowicie progu wejścia ten serial ma wysoki próg wejścia, prawda? Tak, moim zdaniem to nie jest serial taki który sobie możemy usiąść i po prostu go zbinżować w jeden weekend przy czym to trochę tak brzmi poważnie, że ten serial ma wysoki próg wejścia ale myślę, że to dobrze żebyśmy rozwinęli z czym to się wiąże. Konstrukcyjnie no teoretycznie mamy do czynienia z takim serialem, który skupia się na sprawie odcinka ale prowadzi... Ale to nie jest proceduralne. Tak, to nie tak? jest procedura. Bo... dokładnie tak. Każda sprawa odcinka jest jak gdyby rozbudowaną, skomplikowaną historią. Tak, jest, jest taką mikrofabułą tak naprawdę w obrębie tego sezonu i z drugiej strony też rozbudowuje nam czy obudowuje nam wątek główny. Nie wiem, z odcinka na odcinek my przeskakujemy pomiędzy postaciami, które gdzieś tam wychodzą na pierwszy plan. Dowiadujemy się o jakimś motywie, który będzie istotny w fabularnie w dalszej części i tak dalej, i tak dalej, to zakładam, że jest powielone z konstrukcji powieści, no bo z tego, co rozmawialiśmy przy pierwszych wrażeniach, no to właśnie Kraina krafta jako książka, do której też mam nadzieję, że jeszcze kiedyś powrócimy, jest właśnie mm -hmm. takim trochę specyficznym zbiorem opowiadań i, i, i myślę, że tak, to tak, z tego tylko... się, się tutaj yy... też ta konstrukcja między innymi wzięła. Tylko tu bym zaznaczył taką rzecz, że z tego, co wyczytałem, tak? No bo z książką się jeszcze nie zapoznaliśmy. Pierwsze dwa epizody serialu opowiadają historię z ośmiu opowiadań z tej książki. Uh -huh. Tak? E, więc. To natężenie wątków i akcji jest tutaj naprawdę duże. I tak jak mówisz o tych sprawach tygodnia, to rzeczywiście tak mamy te sprawy tygodnia, ale one są wszystkie jednocześnie sprawami mitologicznymi, jak tak, gdyby tak. nie? One budują tę wielką narrację, wielką mitologię. I to nie jest nie są właśnie takie odcinki na zasadzie, nie wiem, jak przegapimy jedną sprawę tygodnia, to nic nie tracimy, tylko wręcz przeciwnie. Trzeba. Poznać każdą sprawę tygodnia, jeszcze wpisać ją w tę większą narrację, co pod pewnymi względami czasami jest proste, ale pewne elementy tych opowieści e, no wymagają już większego skupienia, większego zaangażowania i to duże tempo, zwłaszcza na etapie drugiego trzeciego epizodu, dość mocno zaskakuje. I tak jak też przeglądałem gdzieś komentarze w polskojęzycznym i anglojęzycznym internecie, wielu właśnie widzów też na etapie trzeciego, czwartego epizodu dało sobie spokój. Tak stwierdziło, że nie wie w ogóle, co się tutaj dzieje, że właśnie nie rozumie, dlaczego w, w jednym odcinku mają cały sezon innego serialu. No i no rzeczywiście trochę jest takie poczucie, nie? że drugi odcinek mógłby być całym sezonem po prostu znaczy, tutaj, co, Wracając do tego progu wejścia to i odpowiadając na to twoje pytanie, moim zdaniem ten drugi odcinek jest nadzwyczajnie fortunnym odcinkiem, bo to jest w mojej ocenie najgorszy odcinek całego sezonu, całego serialu, no bo zakładam, że on nie będzie miał kontynuacji i mm. to jest taki epizod, który faktycznie... Po tym mimo wszystko dosyć spokojnym w kontekście prowadzenia całej historii, ale intensywnym pierwszym odcinku, on nas naprawdę wrzuca na głęboką wodę i ja autentycznie jestem w stanie zrozumieć tych, którzy komentowali właśnie w stylu, że to jest prawie sezon upchnięty do jednego odcinka, no bo tak tutaj to jest. My naprawdę mkniemy na złamanie karku, przeskakujemy od motywu do motywu i to jest tak, że po serialu takim, który, no jednak my w pierwszych wrażeniach poświęciliśmy dużo miejsca temu, że on, mimo tej palpowości gdzieś tam w tle, on był dosyć mocno skupiony na tych wątkach takich dramatyczno-obyczajowych. Nagle przeskakujemy mhm. właśnie do jakiejś wielkiej, skomplikowanej mitologii, magii, jakichś dziwnych relacji pomiędzy postaciami. Wszystko jest to nam wielopokoleniowych. Tak, tak, wielopokoleniowych. Jest to nam, nam często prezentowane po prostu w jakichś dialogach ekspozycyjnych i no moim zdaniem ten odcinek jest naprawdę y, odcinkiem, o, po którym wiele osób myślę, że się mogło odbić, ale y, jeżeli chodzi o ten próg wejścia, to jest tak naprawdę jeden z, jedna z przyczyn, y, czyli to, że konstrukcyjnie właśnie no, najgorszy i taki najba najbardziej przyładowany odcinek dostajemy zaraz na Dzień Dobry. Ale też druga kwestia, jeżeli chodzi o ten próg wejścia, równie istotna, to jest to, co wyszło na etapie tego naszego researchu i przygotowania do tego podcastu. To jest serial, który z jednej strony można oglądać po prostu tak, że siadamy i oglądamy, śledzimy fabułę, próbujemy sobie poukładać te wszystkie zależności i wtedy... On nie jest specjalnie skomplikowany moim zdaniem. W tym sensie, że y, o, jeżeli przetrwamy ten drugi znaczy nie, odcinek. Nie, jest skomplikowany. Nie, no, je, ale jest. W sensie, on nie jest prostą fabułą. Nie, no, mimo nie, wszystko nie jest. Wtedy. Ale wiesz, ale chodzi mi o to, że y, jak przetrwamy ten drugi odcinek, to tak naprawdę później jest to na tyle dobrze prowadzone i na tyle właśnie te nowe elementy tej wielkiej układanki są podawane już tak dosyć na spokojnie, że wiesz, nie ma takiego poczucia wrzucenia po prostu do pięciometrowego basenu, a ty nie umiesz pływać. Tylko po prostu no, to już obudowujesz sobie to, to wszystko właśnie po kawałku, co prowadzi do jakiegoś tam finału. Natomiast z drugiej strony ten serial jest dziełem, z którym ja powiem szczerze, dawno się nie spotkałem, który bardzo dużo jakby wymaga od widza, żeby on dał od siebie, żeby zaserwować mu jeszcze więcej od siebie jako od produkcji telewizyjnej. Co mam na myśli? kiedy my zaczęliśmy się przygotowywać do tego serialu i nawet jak rozmawialiśmy trochę wcześniej, to są takie momenty w poszczególnych odcinkach, gdzie nie wiem, widać jakieś nawiązania, często bardzo wprost, jak nie wiem, chociażby w drugim odcinku śledzimy na przykład całą bibliotekę, którą nasi bohaterowie w tajemniczym domostwie widzą i tam mamy, nie wiem, Hodgsona, Blackwooda, Clarka, Stona, Smitha mm -hmm. i tak dalej, i tak dalej. Później, nie wiem, się pojawia na przykład Monte Cristo, który się będzie przewijał w całym, w całym serialu, jako jedna z bardzo istotnych powieści, takich trochę metatekstowych. I to są takie. I jako wielki foreshadowing, tak. Jeszcze tak, przy tak. I dokładnie, jako wielki foreshadowing. I to są takie rzeczy, które my widzimy wprost. Są takie rzeczy, które. Ma, możemy podejrzewać, że one mają znaczenie, dlatego, że nie wiem, y, zatrzymuje się kadr na jakimś tam zdjęciu jakiejś postaci gdzieś w tle, na ścianie wisi jakieś zdjęcie, albo pojawia się jakaś postać, która no po prostu, y, nie wiem, ktoś z naszych głównych bohaterów spotyka jakąś tam postać i z kontekstu my możemy wyczytać, że na przykład ta postać może mieć jakieś znaczenie nie wiem, historyczne, albo społeczno-obyczajowe, albo cokolwiek innego. Żeby nie mówić tak y, zupełnie od czapy, y, prosty przykład. Mamy w odcinku bodajże siódmym historię skupioną wokół ciotki Hipolity i ona w którymś momencie jadąc po prostu mija motocyklistkę, czarnoskórą motocyklistkę, która do niej macha. I to jest taka sobie, no, stenka rodzajowa. Można powiedzieć, że no jak to na drodze, no dwie czarnoskóre kobiety, jedna za kółkiem samochodu, druga na motocyklu się pozdrawiają i to wszystko. Ale jak spróbujemy gdzieś tam doczytać, to się nagle okażesz, że ta postać na, na motorze to jest autentyczna e, postać historyczna. E, Pierwsza czarnoskóra kobieta, która kiedykolwiek właśnie e, zaczęła jeździć na, na motorze. E, drugi przykład i to jest jeszcze bardziej zakopane to jest to jak ten serial jest budowany z wykorzystaniem różnego rodzaju takich materiałów stricte filmowych, czyli nie wiem, używania muzyki, używania narracji w tle, która często się przewija w tym serialu, że my śledzimy jakieś wydarzenia, a jakiś narrator w tle coś nam nie wiem opowiada albo coś nam jest cytowane. I to jest przeważnie zrobione w ten sposób, że my słyszymy jakiś komentarz, który ma znaczenie dla bieżącej fabuły. Natomiast tak naprawdę każdy z tych komentarzy, yy, każda z ty każdy z tych takich motywów, yy, często wykorzystanie muzyki, tak naprawdę ma znaczenie nie tylko jako podbudowanie danej sekwencji fabularnej, ale jako coś, co ma nam posłużyć jako taki, taka katapulta do odkrycia czegoś jeszcze znowu przykład, żeby nie, nie, nie gadać tak po próżnicy mamy sekwencję w odcinku bodajże piątym który jest taką wariacją na temat doktora Jekiela i Mr. Hyda tylko w pokręconym świecie krainy Lovecrafta i tam, co już tytuł wskazuje bardzo tak, mocno tak dokładnie, co już tytuł wskazuje bardzo mocno no te tytuły też są istotne e, tak naprawdę mhm. e, w tym serialu i mamy postać to, to jest mały spoiler ale to też musimy takie małe spoilery tutaj wam serwować uwierzcie, to nic wam nie popsuje tak naprawdę z seansu mamy jedną postać czarnoskórą, nie powiemy myślę o kogo chodzi tutaj w sekcji bezspoilerowej, która na skutek właśnie tej magii, która funkcjonuje w krainie Lovecrafta, jest białą kobietą. Po prostu dzięki jakiejś tam magicznej miksturze może wejść w skórę białego człowieka, białej kobiety w tym momencie. No i ona sobie siedzi gdzieś tam w pięknym ogrodzie, pije drinka z palemką i cieszy się tym, czym normalnie się nie może cieszyć jako czarnoskóra kobieta, czyli relaksem, Gdzieś tam na forum, gdzie może, może sobie usiąść, czytać gazetę i po prostu nikt jej nie będzie zaczepiał, nikt się nie będzie dziwił co czarnoskóra kobieta w latach 50. w miejscu publicznym robi i się cieszy. I cała ta sekwencja jest też obudowana jakąś tam narracją w tle. I my na etapie właśnie doczytywania dowiedzieliśmy się, że to jest fragment sztuki teatralnej, która się nazywa For Colored Girls Who Have Considered Suicide When the Raybone Is Enough. I ten cytat z jednej strony nam ilustruje jakby to, co widzimy, czyli daje nam taki, taki posmak sielskości tak naprawdę, ale użyty w tym kontekście to jest tak naprawdę tak o kontrer, że się tak wyrażę, zrobione, bo kiedy się zna ten kontekst, to nagle się widzi, jak bardzo jest to dwuznaczne w, właśnie w tej mhm. scenie, bo, bo ta sztuka mówi o o tym, jak czarnoskóre kobiety są uciemiężone i w tym momencie, kiedy my widzimy białą kobietę, która no, korzysta z, jakiejś, z jakiegoś swojego mikroprzywileju bo tutaj ta, ta kwestia przywileju, uprzywilejowania różnego rodzaju ludzi to jest jeden z istotnych tematów w krainie Lovecrafta, no to, to, to dopiero możemy w pełni odczytać jakby zamysł twórców. I wiecie, my tu wam dajemy dwa przykłady, a uwierzcie, że ten serial jest po prostu nafaszerowany tego rodzaju rzeczami. Tu autentycznie trzeba by pewnie się zatrzymywać często gęsto w jakichś pokojach czytać czy, czy, czy słuchać kilkukrotnie jakieś dialogi, gdzie padają jakieś tam historyczne postaci i tak dalej, i tak dalej. Ale to może jeszcze, Jerry, jeśli mogę, mhm. samo otwarcie filmu, nie filmu, przepraszam, serialu pierwszego epizodu pilotowego. Mhm. Czyli to taka strasznie pulpowa sekwencja, którą chwaliliśmy przy omawianiu pilota. Tam mamy właśnie nawiązania do księżniczki z Marsa, tak, mamy Ktulu, mamy nawiązania do wojny światów, ale mamy też cytat z filmu o Jackie Robinsonie The Jackie Robinson Story z 1950 roku i to jest dosłowny cytat z tego filmu i Jackie Robinson też się pojawia jako ten bohater, który niszczy Cthulhu i to jest pierwsza afroamerykanin -Afro w baseballowej lidze mistrzów i znowu tak postać symboliczna dodatkowo właśnie z bezpośrednim cytatem tak z innego tekstu kultury w scenie która jest no, nawet nie wiem, jakim, no, tym właśnie takim, no, tą taką absolutną mieszanką, tym, ko, tym kolarzem, tak, pulpy. I znowu, mnogość znaczeń tutaj sprawia, że moja głowa się przegrzewa, a ktoś może to obejrzeć jako po prostu taką popisówkę, nie, jeżeli chodzi o efekty specjalne i e, takie mrugnięcie oka odnośnie tej. Pulpowości. Tak, tak. I to, to jakbym myślę, trochę zmierzając ku końcowi tego segmentu, to ja ci powiem, że dla mnie to jest zrobione bardzo dobrze całościowo w tym serialu, bo ja ani przez moment nie miałem poczucia, że. Coś mi bardzo ucieka, nie? jeżeli jakiegoś znaczenia, że wiesz, że czuję, że coś mi dzwoni, że to może mieć jakieś znaczenie, ale ja go nie rozumiem, bo właśnie nie wiem, nie znam kontekstu historycznego czy cokolwiek innego. I to nie jest zrobione na zasadzie takiej, że właśnie musisz to wiedzieć, żeby nie wiem, połapać się w fabule albo zrozumieć relacje mhm. pomiędzy postaciami. Tylko to jest coś takiego. Ja czasami przywołuję Assassin's Creed, szczególnie te pierwsze odsłony serii. Gdzie tam, wiesz, były te wszystkie znajdźki pokroju tam historycznych budynków, jakichś historycznych postaci i tak dalej, i tak dalej. I mogłeś to totalnie zlewać i, i nie wiem, i biegać i tylko asasynić. A, a mogłeś, właśnie, doczytywać cały ten kontekst historyczny. I też to ci budowało zupełnie inny świat i zupełnie, zupełnie inną opowieść. I tutaj jest po prostu tak samo. Tylko to mi się nie podoba jako porównanie. Bo w Asasynach tych znajdziech było, no tam nie pamiętam, 150, czy ileś w sensie taka absurdalna ilość i to ostatecznie też trochę ad absurdum było pociągnięte. A tutaj mam wrażenie, że to jednak jest zupełnie inna robota, bo dla mnie of Lovecrafta to jest właśnie taka, takie misterne, szczegółowe rzemiosło filmowe, gdzie to wszystko jest z jednej strony na wierzchu, jakby się tak, tak zastanowić. Tak. W sensie, mhm. no, tak jak mówię, dosłowny cytat z filmu, tak, dosłownie postać historyczna, jedna, druga, trzecia. I nawet zresztą, no, Okej, okay, y, może i dla z Polski na przykład. To jest gdzieś tam trochę bardziej ukryte, y, czy dla osoby gdzieś tam mniej obeznanej z tą kulturą amerykańską, ale w dużej mierze to jest jakoś tam na powierzchni. Tak jak mówisz, y, jeżeli nie odczytamy tych dodatkowych znaczeń, to to jakoś mocno nie boli. Z drugiej strony one też nie są nachalne, uh -huh. tak? bo te wszystkie nawiązania do historii czarnoskórych, y, do czy historii Afroamerykanów y, też y, no, to nie jest tak, że coś tam jest wpychane w gardłach, To niektórzy komentatorzy próbują próbują zasugerować Nie, absolutnie. w internecie i to też, to jest taka bardzo delikatna, ale właśnie szczegółowo dopieszczona konstrukcja, co zresztą też widać na przykładzie Foreshadowingu, który dla mnie, gdy właśnie zacząłem wszystko analizować, gdzieś tam wracać do poszczególnych scen po zakończonym serialu, gdy coś tam do sobie doczytywałem, no to po prostu się za głowę łapałem, wow, ile tu jest właśnie gdzieś sugestii odnośnie rozwoju tej naszej fabuły, których za Chiny nie byłem w stanie wyłapać, tak? bo to wszystko jest tak skomplikowane i misterne, ale zarazem przy drugim, trzecim seansie no to, to pewnie musi być niesamowita przyjemność odkrywania tego wszystkiego. Ja chciałbym to kiedyś przeżyć. I tutaj tylko jeszcze ciągnąc, ciągnąc ten wątek, moim zdaniem Trzeci problem odnośnie progu wejścia oprócz tej jeszcze mnogości znaczeń, która no też sprawia, że to nie jest taki sobie serial do machnięcia gdzieś tam wieczorem, tylko że fajnie jest się tym trochę rozkoszować, bawić się, doczytać coś i tak dalej. To jest to, że ten serial traktuje o tym rasizmie systemowym. I ja mam wrażenie, że wielu komentujących i krytykujących strasznie się nakręciło, że. Jak po prostu po pierwsze nagują historię, bo gdy doczytałem troszkę o tych wydarzeniach historycznych przywołanych w serialu, czy gdy zobaczyłem nawet zdjęcia historyczne, no to nagle się okazało, że na pogrzebie, który jest tutaj tłem dla wydarzeń jednego z tam, z ostatnich odcinków, było dużo więcej osób niż tutaj widzimy w serialu, a ludzie oczywiście krytykują, że bzdury, a także wyolbrzymione i tak dalej. Tak samo, nie wiem, cała akcja w tul, w Tulzie. W tulzie? Po polsku? Tak, w Tulzie. No to też jak zacząłem oglądać zdjęcia historyczne, znalazłem jakiś dokument, w internecie dostępny za Dagmo, no to też się za głowę łapałem, tak, bo jakoś nie wyobrażałem, jakoś nie zdawałem sobie sprawy, że ludzie prywatnymi samolotami bombardowali miasto, tak po prostu z zawiści. Tak, to, to jest odpał, ale to do tego jeszcze dojdziemy, myślę, w kontekście e... tak, historycznym. Tak, tak, tak mhm. że będziemy to rozwijać, ale po prostu zmierzam do tego, że mamy tutaj właśnie pokazane te kilka wydarzeń historycznych, wcale nie przerysowanych, tylko czasami więc mam wrażenie, że trochę ułagodzonych, ale mamy dużo tego rasizmu systemowego i ludzie, którzy po prostu już na start stwierdzają, czują się dotknięci tym jakoś, tak, czy, czy są rasistami, no bo mówmy się, to też jest w dużej mierze problem, no to tacy ludzie, no nie mają co, czego, tu, czego, tutaj szukać, nie, bo oni już na starcie, każdą scenę praktycznie przekreślają i nawet nie dostrzegą tego ujęcia systemowego problemu, które tutaj jest właśnie gdzieś na pierwszym planie, tylko się skupią na tym, że mamy kilkoro właśnie białych rasistów, którzy są negatywnymi bohaterami, ale to też rozwiniemy w kontekście głównej antagonistki, która też jest biała, ale czy jest to właśnie postać ukazana jakoś w zły sposób, tak, tak. no to to, to, to, to Jeszcze tylko tak trochę rozwijając to, co ty powiedziałeś, to ja bym powiedział, że jeszcze może być jeden problem jakby z tym serialem, czyli ta bardzo specyficzna mieszanka. No bo nawet słychać o tym, co o na przykładzie tego, co my tutaj mówimy. Mamy wątki społeczno-obyczajowe, mamy wątki historyczne, mamy bardzo dużo pulpowego horroru i pulpowego Science fiction. science fiction i tak. y, to jest mieszanka, która myślę, że dla wielu też może być ciężkostrawna, bo tutaj i y, y, y, to też ja widziałem nawet takie głosy po pierwszym odcinku, że nie wiem, ludziom się podobała ta część dramatyczna, ale właśnie na przykład, nie wiem, już negowali całą właśnie tę palpową jazdę, która była tam w trzecim akcie. No i jeżeli ktoś miał z tym problem, no to, to będzie miał jeszcze większy problem właśnie z całością serialu, no bo to trzeba kupić, nie? Że tutaj naprawdę w kontekście fantastyki i wątków fantastycznych, które tutaj są poruszane, no to to jest naprawdę bardzo palpowa mieszanka, tu mamy y, tajne bractwa okultystów, y, jakieś dziwne, futurystyczne i retrofuturystyczne pomysły, motywy, mamy właśnie te różnego rodzaju potwory wyciągnięte żywcem z... Podróże w czasie, tak, przestrzeni, tak, tak. multiwersa. Jakieś nawiązania do kina nowej przygody i tak dalej, i tak dalej. I to jest często tak, że mamy właśnie wątek naprawdę, no, wyciągnięty po prostu teoretycznie z zupełnie innej bajki, a później mamy jakiś wątek taki dramatyczny. Do tego jeszcze nie? legendy japońskie. Tak, tak, tak. No tutaj to już, wiesz, tej, tej, tej, tego miksu mitologii to, to nawet nie chciałem jeszcze w tym momencie tykać. I, i wiesz, i to... to <laughs> Jest, jest po prostu na pewno z punktu widzenia odbiorcy, każdego, to, to może być dosyć trudne, nie? no bo po prostu jednak trzeba troszeczkę się przemóc, no bo jednak my myślę, że jesteśmy mimo wszystko raczej przygotowani do takiej homogenicznej narracji, nie? że jeżeli oglądamy horror, to oglądamy horror, jeżeli oglądamy, nie wiem, dramat, to raczej oglądamy dramat, nie? I no, myślę, że naprawdę niewiele mi przychodzi do głowy tak y, właściwie dziwacznych miksów, Które nam serwują takie pomieszanie z popląpaniem. Happy Death Day. Y jeżeli patrzymy na to jako na franczyzę, jako na dwie części filmu, to tam tak troszkę żonglują gatunkami, ale to też jest nic w porównaniu z Kainą Lovecrafta, a Happy Death Day też podzieliło widzów, y -hmm. nie? I też niektórzy krytykowali, że y trochę za dużo grzybów w jednym barszczu jest, czy że po prostu im nie pasuje akurat takie połączenie, ale y tak, to jest taki postmodernizm pełną gębą, ale bardzo mi się to podobało, bo to jest świadomie, to nie mhm, jest tak, zdecydowanie. To nie jest zlepek jakiś taki nie do końca właśnie przemyślany, trochę przypadkowy czy coś takiego, tylko tutaj wszystkie te elementy są na swoich miejscach i nawet jako właśnie epizody serialu, tak jak to zostało podzielone na te poszczególne odcinki o w miarę stałej długości, to też moim zdaniem wyszło bardzo sprawnie, nawet jeżeli tak jak ty mówisz o tym drugim epizodzie, że jest najgorszy, ja w ogóle nie myślałem o czymś tak jak najgorszy epizod tego serialu, możliwe, ale powiem ci, że tak jak właśnie ja słyszałem multum tych negatywnych głosów, no to pamiętasz, że ja byłem chyba pierwszą osobą, która ci powiedziała, że y, tak dzieje się dużo, ale nie, to wcale nie jest tak, że nagle y, wszystko przepadło, mhm. tak to co tak, dobre. Tak, tak, tak, to prawda. Więc do mnie to trafia mimo wszystko i doceniam, że w tych dziesięciu epizodach udało się w ogóle to wszystko zmieścić i mimo tak dużej różnorodności treści no właśnie nie popaść, nie, nie zgubić tego balansu, tak tej równowagi i właśnie równo, równo a, przepraszam, różnorodność treści i też różnorodność bohaterów, bo może do tego mhm, przejdziemy tak, teraz tak. powoli, co? Jestem. To, co tutaj też bardzo sobie cenię, to fakt, jak w miarę równomiernie podzielono czas ekranowy na poszczególne postacie, by każda z nich mogła... Odegrać swoją rolę może inaczej, w finale, by aktor tak naprawdę. Tak, ale też by aktorzy, którzy się wcielali w te postacie, mogli zabłysnąć, tak, mogli pokazać jakiś tam swój kunszt mogli się po prostu wykazać i by na koniec byli no istotnymi bohaterami tego dramatu, tak, a nie tylko kobietą w opałach, tak czy takimi jakimiś typami, które gdzieś tam jednak negatywnie asocjujemy, co też jest bardzo ciekawe w kontekście tej całej pulpowości, nie, że mamy masę gdzieś tam nawiązań do tej pulpowości takiego lekkiego romansu też wizualnego czy audatywnego, ale jednocześnie w fabule to jest przeciwieństwo w dużej mierze tego. No To jest bardzo dobrze zrobione, tak jak mówisz, raz pod kątem tego, że aktorzy i aktorki dostają bardzo dużo miejsca, żeby zaprezentować swoje możliwości, ale mi się nawet właśnie bardziej podobało to, że te odcinki się tak naprawdę skupiają właśnie na poszczególnych postaciach, na poszczególnych wątkach, bo to powodowało, że ja byłem dużo bardziej zaangażowany, że wiesz, nawet jeżeli któryś odcinek mi się na przykład mniej trochę podobał, to nagle dostawaliśmy zupełnie coś innego. I to, to pod kątem takiej atrakcyjności całego tego serialu, to moim zdaniem jest duży plus też, że, że wiesz, że mamy przyskoki z odcinka na odcinek trochę w inną konwencję, trochę w inną tematykę, trochę w inną mitologię na przykład i to po prostu naprawdę Bierz, bardzo działa wiesz o czym teraz pomyślałem? O tych dużych eventach w DC czy w Marvelu, nie? że jak gdyby masz ten główny ark i to jest tam jakiś tam wielki album, ale jednocześnie masz te albumy poświęcone poszczególnym postaciom i to trochę tak jakbyśmy tutaj dostali, tylko wszystko naraz. No, nie? no tak, no, można to trochę tak przyrównać, nie? że, że ka każda z tych postaci dostaje jakieś tam swoje origin story, żeby tak jak mówię mieć w finale coś do odegrania, ale też żebyśmy my do konkretnych postaci pałali konkretnymi uczuciami w finale i to, te, to też właśnie chciałem podkreślić że to jest fajnie zrobione pod tym kątem że przez to ile te postaci dostają miejsca no to też, kiedy w finale już one wchodzą ze sobą wszystkie w jakąś tam interakcję, to my naprawdę do każdej z tych postaci połamy określonymi uczuciami, pozytywnymi lub negatywnymi, ale, ale bardzo określonymi, nie? że tutaj nie ma czegoś takiego, że nagle co, ktoś się bierze wie, z kapelusza, taka Deus ex machina, mhm. która ale ma nam coś Ale jeszcze rozwiązać. tutaj bym dodał, że to właśnie nie, jest, nie są tylko pozytywne czy negatywne, bo to są takie bardzo... ambiwalentne często e... postaci. Mhm. Tak, i uczucia też no, w wielu odcieniach. E, mamy tego e, naszego Tika, tak Atikusa Freemana w tej roli Jonathan Majors i to jest postać, e, której no wiadomo, powinniśmy jakoś tam kibicować, Zapewne też tak jest w przypadku ogromnej większości widzów, ale to nawet ta postać ma gdzieś tam swoje cienie i blaski. Tak? Ta historia na przykład jego udziału w wojnie w Korei i też pewnej porażki takiej życiowej w związku z tym związanej, historia jego miłości też z tego okresu, czy jego relacje w rodzinie z bliskimi, to wszystko nie jest nomen omen czarno-białe. tak? To nie, nie jest tak, że to jest ten pozytywny bohater, cudowny, tak wyidealizowany, bo takie głosy też się pojawiają. Także tutaj nasza czarnoskóra braci jest wybielona, że jest kryształowa, przejrzysta, cudowna, a właśnie tak nie jest. Nawet jego relacja z Leti nie? jest mhm. dość specyficzna i też można by gdzieś tam no yy, powiedzieć, że no, Tik nie jest właśnie pozytywną postacią, że też jest, yy, że popełnia błędy, że ale nawet nie, że popełnia błędy, tylko, że popełnia pewne złe czyny yy, i właśnie jest postacią taką strasznie wielowymiarową, bo też ten jego dramat tutaj, yy, tutaj trochę przesadzam, ale mi się to skojarzyło znowu z serialem Dark, yy, że rzeczywiście po prostu to, co spotyka go i jego bliskich, yy, no to jest jakieś pasmo yy, tak niesamowitych i tak nieprzyjemnych zdarzeń, że to jest głowa mała, tak gdy odkrywamy sekrety jego matki, jego ojca, jego wujka, ich jeszcze e, p, m, przodków wcześniejszych, gdy dowiadujemy się właśnie w jaki sposób jest spokrewniony z tym naszym bractwem i też w jaki sposób to wszystko wpłynie na jego przyszłość, na jego potomstwo, bo w toku fabuły okazuje się, że Tik będzie ojcem, no to to wszystko jest takie właśnie strasznie no zajmujące, nie? pogorszające emocjonalnie. Wiesz, to bardzo się cieszę, że na przykład wyciągnąłeś temat Leti, bo to, że jakieś zaszłości Tig będzie miał jako postać związane z Koreą, to można było już zakładać po pilocie, gdzie tam mieliśmy wyraźne sugestie, że ta przeszłość związana z Koreą będzie dosyć dramatyczna, ale dla mnie to jest na przykład coś takiego, co ja ułatwi byłbym w stanie wybielić w postaci, no bo to jednak wiesz, była wojna i można wiele rzeczy na karb wojny położyć. I, i, i no, to jest jedno, ale. I to jeszcze ta wojna zapomniana, tak, nie? Tak, Wyparta tak, przez tak, Wietnam. Tak, potem. Do, dokładnie tak. E, taka wojna, o której właśnie no, nikt, nikt w tej chwili jakby prawie że nie mówi. Ale z, mm -hmm. dla mnie jakby dużo bardziej taką ambiwalentną postacią TIK jest tu i teraz. Bo właśnie cała jego relacja mm -hmm. z Leti i to wszystko, jak on działa, jakie on decyzje podejmuje. To jest dla mnie naprawdę mocno dyskusyjne i ja ci powiem, że to jest swoisty paradoks, że dla mnie Tik jako postać chyba był najmniej, nie wiem, sympatyczną, to może złe słowo, ale ja najmniej mogłem z nim jakoś sympatyzować i to i dlatego, że ta postać mnie do siebie nie przekonywała, czy raczej właśnie często mnie tak odrzucała drobnymi różnymi decyzjami, które on podejmował. I ci powiem też, że ja mam największy problem aktorski z akurat z tą konkretną postacią. To, to nie jest tak, że aktor, który się wciela w Tika, czyli Jonathan, tak, Majors. Jonathan Majors, to jest aktor, który nie umie grać na przykład, czy, czy że jest jakimś słabym aktorem. Ale mam wrażenie, że on dostał naprawdę bardzo ciężką rolę do odegrania, no bo on tutaj ma przeróżne emocje, przeróżne relacje, musi odgrywać i troszeczkę mi ta jego gra nie pasowała. W tym sensie, że ja miałem od któregoś momentu poczucie, że on gra trochę na jednej minie, jest taki wiesz, taki trochę wycofany i wkurzony na to wszystko, co się, co się dzieje i i, I troszeczkę mi to nie grało w kontekście tego, jak świetnie wypadają pozostałe postaci. No szczególnie tutaj ten żeński kasz Tak, ale jest wiesz, on gra też postać nie? z PTSD, nie? która nagle dostaje z liście od losu w taki sposób, że mu głowę odrywa tak metaforycznie. nie? Więc może to właśnie te ta... Ta korea jednak nie na to Być wpłynęła, może tak. bo ja się Być zgadzam z tym, tak. co mm. mówisz, tak? Ale moim zdaniem to jest dalej spójny obraz, bo on ma te momenty wybuchu, nie właśnie, gdzie przestaje się kontrolować i często jest też ukazywane negatywnie. Potem gdzieś tam te fazy. Jak to ująć no wyrzutów sumienia gdzieś tam, mm -hmm. tego właśnie zdrowego, stądkowego podejścia, ale też takiego załamania psychicznego. I do tego to jest facet z PTSD i DDA, nie? Bo jeszcze ten wątek alkoholizmu i przemocy w rodzinie też powraca. I moim zdaniem, tak jak rozumiem te twoje odczucia, bo mnie to też tu jakoś tam irytowało, to wydaje mi się, że to jest jednak spójna wizja akistyczna. Znaczy, tak, ja, ja wiesz, ja dlatego podkreślam, że to nie jest brak umiejętności mm -hmm. aktorskiej, tylko po prostu kreacji, kreacji postaci i, i tego, jak ona została ukazana na ekranie, przy czym też drugi ważny wątek, który tutaj już możemy gdzieś tam trochę zasygnalizować, a do niego jeszcze pewnie też powrócimy i rozwiniemy to trochę, to to, że właśnie ja absolutnie nie rozumiem zarzutów, a takich zarzutów widziałem sporo w kontekście tego serialu, że właśnie, że on jest jakimś takim power black fantasy, gdzie po prostu wszyscy biali są źli do szpiku kości, a wszyscy czarni są kryształowi. No to jest... To, to, to może mówić ktoś tylko, kto tego serialu nie widział, bo na przykładzie tylko Tika i jego ojca już widać, ile tu jest po prostu takich no, negatywnych rzeczy, czy takich no, wprost złych, nie? bo wiesz, no, mamy tego Montrosa, który y, też jest grany przez bardzo dobrego aktora, bo przecież w tej roli Mamy Michaela, Michael ta, Kenneth Michaela K. Williamsa i to, to też jest postać, która z jednej strony można powiedzieć, że jest jakoś tam złamana przez życie. Ona jest w ogóle odrzucająca nie w niektórych chwilach, ale tak naprawdę i to jest postać kata i ofiary w jednym, i gdy poznajemy jego background, tak, poznajemy szczegóły z jego przeszłości, to nagle ta, ta, odraza, którą gdzieś tam do niego czułem, sprawiła, że czułem się źle ze sobą, w sensie czułem, tak, mm tak, -hmm. bo okazuje się, że ten dramat tej postaci jest tak głęboki, że wiadomo, no nie można wybaczyć mu może pewnych działań, tak, no bo, no, no nie można po prostu pewnych rzeczy wybaczać, ale ten jego dramat jest tak głęboki i tak poruszający, że autentycznie było mi wstyd i czułem się źle z tym, że wcześniej odczułem do niego tak negatywne emocje. I do tego też od strony aktorskiej. Ja myślałem, że właśnie postać Montrose jest trochę taka przerysowana nie? w tych pierwszych odcinkach, ale to znowu jest tak spójna wizja i to jak on właśnie ewolu znaczy, nie ewoluuje, ale przeżywa pewne takie Potknięcia charakterowe, czy nie W sensie takie wyrwy ma, które trochę go odmieniają na moment, tak? Pokazują to jego, jakieś inne oblicze, jakąś jego motywację, sposób, dlaczego, dla którego, może nie sposób, przyczyny, dla której jest taki, jaki jest. To te momenty no, zapadają w pamięć i znaczy, wiesz, no, to, no, to jest. To no, świetny popis, tak, te, te też ten, aktorski tutaj. jakby finał, puentujący historię tej postaci w końcówce serialu, no to jest coś, co po prostu. Y wyrywa serce, to jest po prostu kopniak w twarz ze strony scenarzystów, ale... Tak, i dodatkowo znowu z intertekstem tak, tak, i tak, znowu... Tak. Z... Ale wiesz, ale to, to jest też znowu ważne, żebyśmy to sobie powiedzieli, że właśnie to, to, że dostajemy tutaj bardzo taki istotny dla tej postaci kontekst, to dla mnie to właśnie wcale nie powoduje, że ja zacząłem pałać do tej postaci sympatią. No bo tak jak mówisz, no, to, że my widzimy, że pewne rzeczy, które w tej chwili ciążą na przykład na relacji ojciec-syn Montrosa i Tika. To, to, to, nie, to nie jest tak, że my możemy to usprawiedliwić, nie? bo wiesz, to jest, to jest coś, co często się mówi, nie? że no nie, każdy, nie każda osoba, która miała ciężkie dzieciństwo, będzie złym ojcem czy złym, złą matką na przykład i, i będzie przekładała jakieś swoje porażki na, na swoje życie rodzinne. A tutaj niestety tak, tak jest, nie? że my widzimy, że po prostu jakiś tam zawód, nie wiem, wyrzuty sumienia, wstyd, wszystko to, co buzuje w Montrosie od tak naprawdę ma maleńkiego chłopaka powoduje, że on tworzy mega toksyczne relacje wokół siebie z żoną, z synem i z Tak, ale z przy tym ma jakby nie? dobre intencje, nie? Tak, tak jeszcze o ironio. Tak, Tak, tak, no często... często Bo to nie jest tak. odreagowywanie, to jest próba ratowania właśnie kogoś bliskiego tylko w taki no bardzo zły sposób. Nie, ale wiesz, ale to jest o tyle istotne, żeby to, to wybrzmiało, że to pokazuje, że tutaj te postaci są naprawdę bardzo wielowymiarowe. Tu W zasadzie nie ma takiej kryształowo czystej postaci, bo w zasadzie kogo byśmy nie tknęli, to, to, to, to są wszystko postaci, które mają jakąś tam skazę. nie? Przecież Leti, która się wydaje na początku taką po prostu herstbabą do, do rany przyłóz z jednej strony, ale która będzie walczyła do ostatniej kropli krwi za siebie i za swoją rodzinę przyszywaną, czy, czy rodzinę, rodzinę. To też, Ale jednocześnie też za jakieś ideały ja w tej tak, rodzinie. Tak, tak, ale, ale przecież gdyby... też się nagle okazuje, że, że to, to nie jest kryształowa postać i, i ona też ma swoje za uszami. Nie? I, I mówię tu w zasadzie każda z tych postaci naprawdę i co ciekawe właśnie też z tych postaci białych, że się tak umownie tutaj teraz wypowiem, czyli z tych teoretycznych antagonistów tego serialu, one też są w bardzo podobny sposób pisane, że to nie jest tak, że właśnie jak niektórzy sygnalizują, że mamy z jednej strony super widalizowanych czarnoskórych, z drugiej strony mamy biały motłoch pokazany po prostu jako zło wcielone, tylko tutaj też mamy całą masę postaci, które jest zniuansowana. No mamy oczywiście typowych takich twardogłowych rasistów, żywcem wyjętych z, raz, z lat 50. jakichś nie wiem, jakichś tam szeregowych krawężników, policjantów, którzy, którzy po prostu, nie wiem, terroryzują czarnoskórych tylko i wyłącznie dlatego, że, że, że mogą i korzystają ze swojej władzy. Ja w ogóle przepraszam, mhm. że tu się wetnę, skoro to poruszasz. Zacząłem trochę czytać na temat tych miast zachodzącego słońca, mhm. tak, czy też szarych miast tam. Towns, sunset Towns, Sundown. Czyli nawiązanie towns. do tego, co było w pilocie. Tu byśmy odesłali pewnie do tego naszego omówienia pilota, bo tam dużo miejsca na, na to poświęcaliśmy. Tak, ale powiem ci, że w ogóle ten koncept, nie miasta, gdzie po prostu jak, nie, że właśnie ludzie sobie nie życzą, żeby tam czarnoskórzy gdzieś tam pojawiali się po zmierzchu jest tak jak gdyby... Przyzwolenie. Przy, no właśnie, tylko nie wiem jak to ująć, bo to niby nie jest prawnie przyzwolone, tak, czy obyczajnie tak, ale jednocześnie jest, jak gdyby, tak, że prawo na to przymyka oko, społeczeństwo na to przymyka oko i po prostu można kogoś nawet zabić. No to przecież sama ta idea, nie, o to się w głowie nie mieści, a jeszcze, gdy zacząłem troszkę ten research prowadzić, tak, i na przykład doczytałem, że były właśnie podobne inicjatywy, podobne właśnie obyczaje odnośnie na przykład Amerykanów chińskiego pochodzenia, Meksykanów czy Indian, i że po prostu, wiesz, no są twarde źródła historyczne. No, Hitler byłby dumny, no, naprawdę. Tak, no, z uśmiechem się temu przyglądał. nie, A ludzie tutaj komentują, że. O, czarno-biały serial wybiela tych, tak, w sensie idealizuje jednych, a miażdży drugich. No właśnie super, że w końcu jest jakieś głośne dzieło kultury, które gdzieś tam to obrazuje. No mieliśmy ten Green Book też, nie? Ale na przykład ja w ogóle przy okazji Green Book, nie wiedziałem, że właśnie ta oś fabularna tak jest związana z tym Negro Motorist Green Book, czyli z pisem hoteli, restauracji, miasteczek, w których czarnoskórzy mogą się czuć jako tako bezpiecznie, to znaczy bezpiecznie, no, gdzie mogą właśnie zjeść i przespać się, nie zostać i nie zostać przy tym oplutym, pobitym czy zabitym. Jak to brzmi w ogóle, nie? No przecież tragedia, no i e, tutaj właśnie mamy odpowiednik tego Green Booka, czyli Safe Necro Guide to Travel e, tworzony przez Georgia i Hippolytę i zgubiłem wątek, bo tak się zdenekwowałem. Ale, ale to, to wiesz, wracając do tej myśli, którą miałem, to wiesz, to nie jest tak, że ci wszyscy... A, że, przepraszam, no i właśnie super, że w końcu jest tekst kultury, który o tym traktuje i gdzieś tam mówi o tym wprost, nie? Że nie, ba, nie boi się, tak? Nie, nie udaje, że tak samo jak ta wojna w Korei, nie? Że się o niej nie mówi, no bo potem był Wietnam, no to ta Korea, to tam co to Korea, nie? I tak samo tutaj jak gdyby, że historia stara się o tym zapomnieć. Nie boi się, właśnie, ale, ale wiesz, nie... ale z drugiej strony właśnie jest też tak, że nawet na przykładzie tego komisarza policji, który no jest tutaj takim, wydaje mi się, prawdziwym antagonistą, jeżeli tak, tak można to Aha. ująć, to nawet na przykładzie tej postaci widać, że to nie jest tak naprawdę taki typowo twardogłowy rasista, tylko to jest taki koleś, który jest właśnie w kontekście tego świata przedstawionego moim zdaniem trochę zniuansowany, bo on, on po prostu traktuje, nie wiem, tych y, czarnoskórych jako środek do celu dla niego, nie? że to, to nie jest po prostu taki w jego przypadku na przykład... Znaczy on wszystkich traktuje jako środek <grym> tak, tak, do celu. Dokładnie, to. dokładnie, że wiesz... To też jest tak, ważne. Że, że po prostu mm -hmm. to, to jest postać taka, która nie jest napędzana takim prostym rasizmem. To właśnie jego podwadnie tak, nie, bo nie? To... A, ale nie on. Znaczy w ogóle cały ten wątek jest przecież też wyjęty z historii, tak? no bo cała ta okolica nawiązuje do zamieszek w Trambal mm -hmm. Park tak, Holmes tak. w Chicago. Co pada nawet 56, ta, tak 50 50 tutaj, nie? W, w serialu też. Mm -hmm i ten bohater jest właśnie takim złolem, który żeguje bardziej na czarnych, bo może wykorzystując właśnie rasizm tych innych kretynów w okolicy, ale on żeguje tak naprawdę na wszystkich, na całej mm -hmm, okolicy. Bo tak, jest tak. po prostu złolem, który chce coś osiągnąć, a potem chce się ratować. Tak? Dokładnie I... tak. A Kristina, do której mówię, przejdziemy myślę jeszcze pewnie później, bo jej wypadałoby poświęcić dużo miejsca. No to jest w ogóle... Może właśnie zanim Kristina, to jeszcze poświęćmy chwilę innym tak, bohaterkom, tak. bo właśnie postacie, e, zaczęliśmy od Tika i e, Montrose'a, e, ale właśnie postaciami kobiecymi w dużej mierze Krajina Lovecrafta stoi, ale jakie to tak, są no, postacie, no, jakie to są wspaniałe, bohaterki. Wspaniałe są postacie. E, o Leti już troszkę powiedzieliśmy e, i może na razie tym poprzestańmy, e, to może właśnie skoro mamy Leti, to e, budowana na zasadzie kontrastu z nią robi. E, czyli jej e, siostra, tak, ale, no, ich drogi się rozeszły, rubi e, kobieta, która nie może się pogodzić, tak, z tym, e, no właśnie, gdzie, e, w, w, gdzie żyje, tak, gdzie, w jakich okolicznościach przyszło jej żyć jako właśnie czarnoskórej kobiecie i która dostaje gdzieś tam możliwość e, zmienienia swojego losu. Kurczę, świetnie to jest obrazowane, jak nie wiem, bohaterka tu, tu się zachłyśnie tak, nowymi możliwościami, ale zarazem gdzieś dostanie tę gorzką pigułkę, gdy y, dotrze do niej, że to jest właśnie pewnego rodzaju iluzja właśnie, magia, że to tak naprawdę nic nie zmienia w jej sytuacji, tak, to co się dzieje właśnie to pogrywanie sobie z tymi różnymi schematami, czyli umieszczenie kobiety w postaci mężczyzny, czarnoskórej kobiety w postaci białoskórej kobiety, tak w takim towarzystwie, w innym towarzystwie, tak, sprowadzenie towarzystwa białych kobiet do dzielnicy czarnych i te wszystkie znaczenia, które z tego wypływają, ten, tam nawet takie mikroscenki, nie? które się pojawiają. E, tutaj o, można by robić pauzę co kilka minut i dawać sobie godzinę na gdzieś tam przemyślenie tego, co zobaczyliśmy. No, Rubi jest świetną postacią i e, wokół niej się też kręci odcinek piąty, chyba, który jest moim zdaniem z kolei jednym z najlepszych i jest z jednej mhm. strony mega horrorowy, bo naprawdę takiego obody horroru, jaki nam serwuje ten odcinek, to, to dawno nie widziałem, tak bardzo obrazowego i jak to jest świetnie, tak stricte horrorowo pokazane, ale z drugiej strony to wszystko co ty mówisz, to też jeszcze przejdziemy do tego tła społeczno-obyczajowego. Ten odcinek to jest dla mnie po prostu odcinek, który by można pokazywać na lekcjach historii i, i też na przykład, nie wiem, na lekcjach poświęcony kwestii Obyczajowym jako po prostu perfekcyjna, moim zdaniem, ilustracja kwestii uprzywilejo uprzywilejowania i klasowości, bo to, co, to, co, co tu, tutaj wspominasz w kontekście Ruby to moim zdaniem tutaj mhm. to zostało wyegzekwowane naprawdę perfekcyjnie. Ale właśnie no do tego może dalej, ale aktorsko nawet to jest świetnie prowadzone, bo ta, ta postać teoretycznie na początku się wydaje taką też zupełnie dobroduszną, dosyć niewinną i taką w stosunku do Leti wycofaną osobą. I nagle kiedy ona mhm. dostaje, że tak powiem, ten, ten ekran dla siebie i zaczyna grać pierwsze skrzypce, to wypada tu świetnie. I to, no to jest naprawdę... I znowu, tak bardzo ambiwalentnie, mhm. przepraszam, ta, że się ta, ta, wcinam, ale bo z jednej strony można by krytykować to, co ona robi, a z drugiej strony... No, nie mamy prawa, nie? W sensie, widząc to, co się dzieje z jej życiem, no naprawdę, no, to, to, to jest sekwencja z cyklu, niech pierwszy rzuci kamieniem, tak? I nikt nie ma prawa rzucić tym kamieniem. Genialne jest to ukazanie tej całej problematyki i też ja ci powiem, że dosłownie tak trochę przypadkiem wyszło, że wczoraj sprzątałem w ramach porządkowania dalej tej mojej wielkiej biblioteczki, sprzątałem materiały z takich wyjazdów moich w ramach studiów na seminaria międzynarodowe. Polska, Korea, Japonia, Niemcy, Francja. Właśnie takie międzynarodowe, też interdyscyplinarne i znalazłem materiały ze szkolenia dotyczącego rasizmu. I przeglądałem swoje notatki właśnie, bo to był wydruk tam też prezentacji. No i ja, wiesz, ambitny studenciak, no to tam strasznie dużo też notowałem sobie. I jedną z takich rzeczy, które miałem zaznaczone, Pogrubione tak właśnie, bardzo i takim podwójnym pismem sobie zapisałem to. Odrzucenie, czy znaczy nie patrzenie tylko przez perspektywę ofiary, ale też przyjrzenie się samym rasistom. Mhm. Nie? I tutaj właśnie to pokazanie tego środowiska i to właśnie wcale nie negatywnie, tak na zasadzie, że o te złe, białe kobiety. Mhm, nie? Tak, tak. Tylko właśnie zobrazowanie też tutaj tych niuansów i tego, z czego się biorą pewne zachowania, tak? Co, co jest gdzieś tam e, kwestią indywidualną, co jest kwestią właśnie systemową, co można gdzieś tam skorelować z charakterem postaci, a co po prostu wynika z tego, jak została wychowana, w jakim świecie funkcjonuje. no Naprawdę świetna rzecz i nie wiem, czy mogę tak powiedzieć, ale powiem otwiera oczy. No nie, no nie, Dla Pokazuje mnie naprawdę jest właśnie... wybitny ten odcinek, wybitny. Mhm. Ale wiesz, jak przechodzimy przez te kobiece postaci, no to przecież mamy później ciotkę Hipolitę, która odcinek siódmy dla siebie dostaje. Kolejna rewelacyjna postać, tym bardziej, że no, mamy do czynienia też z aktorką już trochę starszą w stosunku do Doleti właśnie czy, czy Ruby I, i to też jest super, bo ona naprawdę tutaj dostaje rolę, w której może absolutnie poszaleć, bo, bo jej odcinek, który się wokół jej postaci kręci, no to jest... Odcinek naprawdę chyba najbardziej odpałowy, gdzie mamy podróże w czasie i przestrzeni, rzucanie nas od jakiegoś futurystycznego science fiction, afrofuturyzmu do, do jakichś czasów historycznych i to przez różne epoki. I dla mnie to było naprawdę zadziwiające, jak dobrze ta, ta aktorka sobie poradziła po prostu z tymi różnymi motywami, no bo... No, no to tak jak my jako widzowie mamy swoisty taki roller coaster to oglądając, no to dla niej to też było, wiesz, wcielenie się w kilka różnych postaci w ramach no, jednego tak naprawdę odcinka, no to to naprawdę musiało być wyzwanie i, i wypada tu po prostu. Tak, i to jeszcze takie Ale Super Higał trochę wchodzi nie i właśnie to science fiction, też na pełnej za przeproszeniem. Do tego jeszcze zwróć uwagę na to, jak genialnie to jest znowu wpisane w cały tak, serial, tak, rewelacyjnie. że tutaj mhm. znowu producenci, scenarzyści odrobili pracę domową, bo odcinek poświęcony Hipolajcie jest zaskakujący nie tylko znowu przez tę mieszankę gatunkową i fakt, że właśnie... Trochę zbaczamy od tej historii, którą niby śledzimy tak na rzecz trochę innej mitologii i nowych wątków, ale też sama postać została wykreowana w taki sposób, że jest trochę w cieniu jako kobieta, jako kobieta czarnoskóra i w cieniu męża, który też chce ją chronić, ale to jest ta kobieta gdzieś tam żądna przygód i też fajnie jest prowadzona jej relacja z córką, z Dee, mm -hmm. która też jest tak, właśnie tak, tak. rysowniczką komiksów, która gdzieś tam chciałaby i tego innego życia, co no z perspektywy tego 2020 roku no to jest też chwytające za serce, nie, że po prostu ludzie żyjący w tamtych czasach mieli tak okrojone możliwości, byli tak gdzieś tam ograniczeni przez Znowu rozwiązania systemowe, że jakby się nad tym zastanowić, no to łzy się gdzieś tam do oczu cisną, ale ta bohaterka nagle właśnie dostaje tę możliwość, właśnie zostaje wygrana z systemu i to, co się dzieje, to tak jak mówisz, no to jest pełen odlot, ale zarazem to nie jest odlot na zasadzie, co oni robią, tak, co tutaj się dzieje, tak, że nam to gdzieś może nie odpowiadać czy coś, tylko nie, to jest, znowu tak przemyślana, to jest puszczenie się barierki, ale jednocześnie w sposób taki, że no każdy klocuszek jest na swoim miejscu. Tutaj te dialogi, które się pojawiają, czy monologi, nie? to znowu po pierwsze intertekstualność na poziomie tak rozbudowanym, że głowa mała, do tego też wizualnie on jest niesamowity. Tak, zdecydowanie. I właśnie ktoś może go obejrzeć po prostu jako taką gdzieś fabularną i wizualną, szaloną przygodę. A można się trochę zagłębić w te poszczególne słowa, które padają z ust i po lajty, czy czasami z ofu. I znowu tak, poświęcić kilka godzin tutaj, już nie godzinka, pewnie jeszcze więcej czasu na. Przemyślenie sobie tego wszystkiego, co tutaj zostaje poruszone z tematyki społeczno-gdzieś tam kulturowo-obyczajowej. A Ci powiem, że jak jesteśmy jeszcze przy postaciach kobiecych, to Ty wspomniałeś córkę, która też jest fantastycznie wykreowana, mimo, mimo że to jest też jakieś tam tło. Zresztą to w ogóle jest też fajne, nie? że mamy Hipolite i yy, y, Dianę, y, czyli nawiązania te mitologiczne, które też są istotne tak <głos> naprawdę w tym, w tym seriale, w serialu, ale tak. też y, oprócz Diany y, mi się bardzo podobała i jako postać i, i to jak została odegrana ta y, y, Gia, czyli ta, ta Gia. Y, Koreanka. Mhm która pojawia nam się bodajże w odcinku szóstym czyli tej retrospekcji z Korei i która później znaczy wcześniej się pojawia nie wiem czy w pierwszym, w drugim znaczy na pewno tak, w drugim ona się pojawia, A. ale to tam tylko ty ty ty jest chyba tylko jako to wspomnienie nie? czyli tam można powiedzieć, A. że jej jeszcze jako jej nie ma ale, ale no tam ma ten swój odcinek taki kluczowy właśnie ten szósty w Korei i kiedy ona wchodzi nam na scenę też mocniej, to, to wiesz, teoretycznie to, to też jest postać taka niełatwa, bo ona nawet z, ze względu na naturę postaci, którą musi kreować, postać. jest, jest tak. po prostu taką... No, no, jest to wyzwanie aktorskie, ale ona jest... Znaczy powiedzmy, ona jest postacią mitologiczną tak, też, tak? tak? tak Legendarną. Tak, tak, I yy, w związku z tym... Yy no wiecie, człowiek grający nie człowieka w ciele człowieka. No to samo to już jest ogromnym wyzwaniem. Do tego tutaj ja bym chciał, znaczy albo nie, do kwestii wizualnych pójdziemy, przejdziemy za moment, ale to też właśnie to, jak to zostało przez nią odegrane, jak to zostało jeszcze dopieszczone przez speców od efektów wow. Nie no, to wiesz, to jest super, ale też dla mnie jest rewelacyjnie zrobione to pod kątem tego, jak cała ta historia jest zniuansowana, bo naprawdę jej opowieść, czy cały ten wątek jak to się stało, że ona się stała tym, kim się stała i jak ona funkcjonuje też, czy z czym ona się zmaga jak, jako, jak ten, może to tak, jako ten jakiś tak. tam demon, czy jako postać mitologiczna. To jest moim zdaniem rewelacyjnie napisane, bo to teoretycznie nie jest nic takiego, z czym byśmy mieli nie mieli wcześniej nigdy do czynienia. To, to, to nie jest taki wiesz że zupełnie wymyślono beczkę prochu, ale ja i tak byłem naprawdę zachwycony i przecierałem oczy ze zdumienia, jak z, z czegoś, co ja naprawdę myślałem, że to będzie taki, wiesz... Króciutki standalone, dostaniemy podbudowę pod Tika i, i, i to, to zniknie. Nagle się okazało, że to jest naprawdę kolejny bardzo istotny i, i prowadzony konsekwentnie do samego finału wątek. Yy, rewelacyjna rzecz moim I zdaniem. I jak cudownie wykorzystany w finale. Mhm. Ja po prostu jak zobaczyłem, yy, jak wykorzystano yy, tę postać, bo ona jest... Znaczy ma kilka ważnych scen, ale mimo wszystko jest trochę w cieniu, a gdy okazuje się, że na koniec ma do odegrania dość ważną rolę czapki z głów, świetne rozwiązanie fabularne i ja tutaj nie jestem w 100% tak pewien, ale gdy robiłem research, to wydaje mi się, że ta postać została dopisana na potrzeby show albo przynajmniej mocno E, zmieniona, zmodyfikowana. No to Więc też jestem chyle, bardzo ciekawy w związku z tym. Z głów po prostu, nie Chylę czoła. Jak to wyglądało w książce? Hmm. No to, to myślę, że nad postaciami to tyle, bo mówię, myślę, że do, do... chyba, że do Christine'y właśnie no przejdziemy. Okay, no to, to jeżeli chcesz teraz, to, to myślę, że możemy, bo ja bym się naprawdę chciał też rozprawić z tezą, którą widziałem w kilku miejscach, że to jest właśnie serial tak stojący tylko i wyłącznie tymi złymi, białymi, bo dla mnie Postać Krystyny jest kapitalnie prowadzona, i po prostu jej relacje z poszczególnymi postaciami to jest naprawdę coś, co ja z dużą przyjemnością do samego finału chłonąłem. Ja osobiście mam akurat do finału trochę uwag i, i, i, mhm. i nie, nie do końca mnie przekonał, przekonał do siebie sam, sam finał, ale uważam, że to jest świetnie napisana i odegrana postać, bo właśnie to nie jest. W ogóle e, Abili Lee. Abby mhm. Lee tak, wciela się w Christine, co zresztą nie było pierwszym wyborem castingowym. Ja nie pamiętam już, kto miał grać pierwotnie, w sensie kogo tam przewidywano, ale ja się bardzo cieszę, bo ebili nawet wizualnie, ona po prostu jest stworzona fizycznie, mhm, tak? Tak. jej fizy jest stworzona do tej roli. Ona jest idealna jako Christina Bright White, zresztą Bright White, to też jest fajne, i Tutaj już zaznaczmy, że to, ta postać to jest znowu bardzo skomplikowany konstrukt, bo to jest ta biała kobieta, które, dla której jednocześnie ta przynależność do białej rasy jest bez znaczenia zupełnie. Ona mogłaby być niebieska, tak naprawdę czy coś, która jest tym takim, tą taką realizacją, nawet nie zła, bo ona jest skierowana na antagonistkę, tak? Ale to właśnie nie jest antagonistka w czystym znaczeniu tego słowa, tak, to nie jest postać zła, to jest postać to jest która przeciwniczka ma cel. naszych bohaterów, a tak naprawdę też nie do końca przeciwniczka, bo ona przecież w toku serialu wielokrotnie im pomaga, ratuje im życie, i tak naprawdę no, pomimo tego, że możemy mówić, że często to jest instrumentalne działanie, żeby osiągnąć swój jakiś tam nadrzędny cel, no to, to ona po prostu naprawdę no, jest taką postacią która no, myślę, że nie jedną głowę ocaliła w tym serialu tak naprawdę z całej tej naszej ekipy. Mhm. Ale właśnie jaki to jest genialny koncept, że po pierwsze y, ta jest postać, która y, mamy bohaterkę, która... Działa jednocześnie i w ciele kobiety, i w ciele mężczyzny, tak może właśnie przeskakiwać między tymi dwoma ciałami, i jest w pewnym sensie omnipotentna, tak? Nie w stu procentach, ale ona jest przepotężna, ona jest Bogiem w pewnym sensie w tym świecie, tak? Gdyby ona chciała, to by mogła zrobić prawie wszystko w tym świecie, ale nie nadużywa tego do końca, bo ona ma po prostu jeden swój cel, chce uzyskać nieśmiertelność, czyli osiągnąć to, czego nie udało się jej tam gdzieś przodkom krewnym i właśnie po prostu innym członkom zakonu. Ja, a nawet, wiesz, to, to nawet nie, nie to, że nie udało się osiągnąć, bo to też jest ważne w kreacji tej postaci, że ona pomimo tego, że jest białą, bogatą dziewczyną, to też można powiedzieć, że czuje się w pewien sposób postacią wzgardzoną, tak jak właśnie nie wiem, nasi, nasze czarnoskóre kobiety czują się wzgardzone w swoim środowisku, dlatego, że ona pomimo tego, że jest właśnie biała i bogata, to to, że jest kobietą, też powoduje, że jest w pozycji gorszej w stosunku do chociażby innych białych mężczyzn, którzy ją traktują jak powietrze. No, tam to wprost jest że ci synowi Adama, pomimo tego, że właśnie ona jest superpotężna, no to nikt jej nie chce uczyć, wszyscy ją mają w pogardzie i nie traktują jej poważnie, no co zresztą się kończy tak, jak się kończy dla nich. No, ale, ale wiesz, ale to jest dla mnie też fantastyczny zabieg, taki pokazujący właśnie tą gradację tego przywileju, nie, że ona teoretycznie na tle... Nie wiem, chociażby Ruby, z którą właśnie też wchodzi w arcy-ciekawą relację. No i wydaje się być postacią jakoś tam uprzywilejowaną, a ona przecież wprost nawet mówi, nie? że co z tego, że ma biały kolor skóry, skoro właśnie nadal nie może mhm. tego, tego i tego, nie? Tak, i właśnie ona, tak jak mówisz, gdzieś tam jest przeciwstawiona bohaterom, bo po prostu tik jest jej potrzebny jako narzędzie i tyle. Więc oni podkreśla cudzysłów, stoi na drodze, bo po prostu potrzebuje go z pewnych przyczyn i nawet wciąż podkreśla, tak, że to nie jest sprawa osobista, że tutaj nie chodzi o to, że ona ma problem właśnie z tym, czy on jest mężczyzną, czy on jest czarny, czy w ogóle kim on jest, czy z kimkolwiek z jego otoczenia, tylko ma do zrealizowania jakiś cel i niestety no, musi mu zrobić ziazie. E, tutaj tak jak powiedziałeś, ten wątek kobiecy to też można fajnie interpretować e, w, przez pryzmat gender studies, bo ona chce posiąść tę władzę, która w tym świecie należy gdzieś tam do białych mężczyzn i w tym celu e, też, co się okazuje, dopiero w finale jak gdyby poświęca poprzednią falę feminizmu, czy fazę feminizmu. Mhm. To też właśnie pod kątem tym takim społeczno-historycznym jest świetna metafora w ogóle tego, co gdzieś tam się działo na świecie, czy cały czas się dzieje, bo nawet do pewnego stopnia obserwujemy takie procesy teraz w Polsce przecież, ale w to bym jakoś mocniej wchodzić nie chciał. Chciałbym tylko zauważyć, że to jest bardzo skomplikowany konstrukt, ta postać. E, I ma jedną scenę, która mi zapadła, zapadła w pamięć i pewnie nie zapomnę jej do końca życia. E, a mianowicie jest to, e, nie pamiętam, który odcinek, chyba ósmy. E, ten odcinek, w którym obserwujemy pogrzeb po śmierci mm -hmm. e, Emeta Bobotila. No to jest przepotężna Bohaterka scena. Christina, e, jak gdyby zostaje trochę sprowokowana, tak, w pewnej rozmowie, bo ona właśnie też wprost mówi, że, ona się nie miesza tam gdzieś te sprawy przyziemne, tak, w te gdzieś tam właśnie z kwestie rasistowskie, systemowe, prawne, jakiekolwiek inne, czy konflikty właśnie osobiste też, niezwiązane zupełnie z płcią, z kolorem skóry, a niczym innym. Ona jest ponad tym wszystkim, bo ona po prostu dąży powoli do tego swojego celu i gdzieś tam po prostu przygląda się tym innym wydarzeniom troszkę z boku, no chcąc, nie chcąc po prostu żyje w tym świecie, więc się temu przygląda. Ale sprowokowana postanawia wejść w skórę, pewnej postaci, znaczy no powiedzmy nawet już Tila. I tak, a tutaj to jest, to to jest, jest w ogóle jest... bardzo istotny wątek, bo ta postać tak naprawdę jest początkowo takim trochę duchem i taką mantrą, która się pojawia w odcinkach, mm -hmm. a, w, a w którymś momencie właśnie chyba w okolicy tego ósmego odcinka to nam wybucha, bo to jest postać, która jest znowu postacią historyczną, autentyczną, chłopakiem afroamerykaninem, który został skatowany w przeokrutny sposób, przez dwóch białych kolesi. Za nic. Jak się okazało, za nic, a tak naprawdę na podstawie fałszywego oskarżenia jakiejś białej kobiety, która tam zeznała, że on ją tam, nie wiem, klepnął, czy, czy potrącił, czy cokolwiek takiego. I na, W ogóle nie wiem, czy nie nastąpił jej na no, stopę, no, czy coś, jakaś albo taka, jakaś taka, taka bzdura, bzdura w sensie. Zabić 14 -latka, A ta... on został skatowany, Aha, a jeszcze żeby było zabawniej, chociaż to w ogóle nie jest zabawne, to ci biali mm -hmm. oprawcy zostali uznani za niewinnych tego czyn. Mimo, że wszyscy wiedzieli o, o tym dokładnie, że, że to oni po prostu za to odpowiadali, bo oni się z tym w ogóle nie kryli, w zasadzie ani mm. przez moment. I tu tylko dodam, że właśnie przeglądałem zdjęcia z tego pogrzebu, które gdzieś tam są dostępne w źródłach archiwalnych i tam naprawdę była masa osób, tak? Bo też y, gdzieś tam czytałem, że o, przerysowane mhm. i w ogóle, że wszystko jest wolbrzymione. No, no nie, ludzie, kurczę, prosty research, no, 30 sekund w Google. Ale dobra. Yy, I o czym mówiliśmy? No to to jest scena z Kristiną, która po pierwsze dodaje już ósme dno do tej postaci yy, i do tego jest tak mocna też od strony wizualnej, audiowizualnej, horrorowej w sumie, bo to jest scena jak z najgorszego filmu grozy, najgorszego w znaczeniu, że przerażającego, okrutnego. I tutaj też tej i zresztą bardzo dobrze gra. Bo ona jest taka filigranowa, nie, taka eteryczna trochę, można powiedzieć, tak. z wyglądu. I do tego ta, ta i biel, nie? taka właśnie aż nadnaturalna tak, w kontekście tego, co się z nią dzieje tutaj i jeszcze tego, jak ta scena zostaje zwieńczona jednym zdaniem tak przez tych naszych oprawców i znowu, to, to jest małe arcydzieło tak? to jest diament w tej wielkiej koronie pełnej kamieni szlachetnych, jaką jest ten serial no i to jest też ciekawe o tyle, że tak naprawdę tej sceny mogłoby nie być no to jest scena, która mogłaby w ogóle nie powstać, bo ona nie ma jakiegoś istotnego znaczenia fabularnego. Ona ma właśnie bardzo istotne znaczenie w kontekście postaci Kristiny i tego, jak ona jest właśnie wielowymiarową postacią. I dla mnie to jest naprawdę przykład fantastycznie napisanego antagonisty, bo ja cały czas... I to znowu, hmm? y I to znowu pozwala wejść w buty... Y rasistów, tak, tak? w sensie tak. tych przestępców i obnażyć pewne absurdy. To też mi się strasznie podobało, bo ten epizod jak gdyby troszkę, w sumie on akurat pogrywa sobie z ludźmi, którzy nie lubią innych ludzi, że się tak wyrażę, bo pozwala gdzieś tam, żeby ci rasiści czuli się dobrze, tak? tak mieli jakąś tam swoją strefę komfortu, mówiąc językiem coachingu, a Właśnie ta sekwencja z Christiną sprawia, że jeżeli ktokolwiek gdzieś tam kibicował rasistą w trakcie tego epizodu, no to po prostu zostaje rozjechany, zostaje zmiażdżony na miazgę, tak? Na krwawego gluta i to w taki stylowy sposób, naprawdę z klasą. Od strony właśnie też reżyserskiej, operatorskiej, pod każdym względem to jest dopieszczone i idealnie właśnie wpasowane w całą tę które tego epizodu i całego serialu I również... myślę, że powrócimy jeszcze w strefie jakiejś tam krótkiej, spoilerowej do samego finału mm -hmm. i tak jak mówię, nie do końca mnie ten finał przekonał jako sam odcinek, to też dla mnie jest kluczowe to, co w niektórych recenzjach było podnoszone jako coś negatywnego, że tutaj kiedy my dochodzimy do tej finałowej konfrontacji, to że ludzie się dopatrywali tutaj jakiejś takiej powiedziałbym skali makro, te, te, te, takiej umownej konfrontacji biali versus czarni. A dla mnie to zupełnie tak nie funkcjonowało w tym świecie przedstawionym, mhm. bo po prostu Kristina pomimo tego, że jest biała, ona nie jest reprezentantką tak naprawdę białej nacji, nie? Ona, ona, reprezentuje, ona siebie. reprezentuje siebie. Dokładnie, ona, ja bym powiedział, że bardziej yy, przynależy w finale do tej strefy takiej palpowej, Niżli właśnie do jakichś kwestii yy, takich, które by można było podpiąć pod kwestie y, rasowe. Nie? Ona jest po prostu tym takim, y, no właśnie arcymagiem w tej chwili, tak jak mówisz, no prawie bogiem w tym świecie przedstawionym, który no y, chce dopiąć, y, osiągnąć ten swój ostateczny, ostateczny cel, który ma na, na wyciągnięcie ręki. I dla mnie, naprawdę pod tym kątem to jest. Kapitalnie, jeszcze raz to podkreślę, napisana postać, mm -hmm. bo y, przez długi okres czasu my jej po prostu autentycznie też kibicujemy. Szczególnie właśnie y, przy okazji, tam nie wiem, tego odcinka 5, 6, kiedy ona wchodzi w taką tą, dziwaczną, y, y, jakąś multigenderową i rasową relację z Ruby, y, która jest po prostu mm -hmm. totalnie pokręcona, ale jest, jest naprawdę rewelacyjnie to, to wszystko napisane i odegrane. Tak, i z drugiej strony też. Y TIK i lefty nie reprezentują wszystkich czarnoskórych, no, ale reprezentują nie. siebie jako taką trochę pokręconą rodzinę nie? w sensie tę grupę bliskich, krewnych i przyjaciół, i też tego przyszłego pokolenia, jeżeli już, tak. Oni walczą o siebie i o przyszłość ich dziecka tak naprawdę, która jest dzieckiem jak gdyby całej tej społeczności. Mhm. I to w sumie zanim przejdziemy do tych segmentów właśnie dalszych, to może się zatrzymajmy od razu nad tą warstwą realizacyjną, bo tak mhm. wracałeś do tego w kilku momentach teraz przy, przy tej o, Christine naszej I, i pod tym kątem, to tak jak my żeśmy się zachwycali tą warstwą wizualną przy pilocie, tak uważam, że ten serial naprawdę, jeżeli chodzi o wykonanie właśnie audio wideo wypada rewelacyjnie. Bo tutaj mamy i zabawę tą popkulturową, bo przecież jak mamy te poszczególne odcinki, to mamy nie wiem, nawiedzony dom, mamy jakąś tam klątwę, mamy jakąś, jakiś odcinek mitologiczny, w sensie mitologii właśnie tej tej jakiejś azjatyckiej, mamy odcinek mm -hmm. wojenny, mamy odcinek science fiction i tak dalej, i tak dalej i naprawdę to wszystko jest dopieszczone w każdym jednym szczególiku, plus właśnie wszystko to, co to też podkreślaliśmy na etapie tego progu wejścia, czyli użycie muzyki, często muzyki współczesnej nam współczesnej, a nie współczesnej postaciom, jako yy, yy, yy, jakaś ilustracja dla, dla tego, co widzimy na ekranie. Yy, ty... Ale muzyka tutaj, znaczy, to, mhm. przepraszam, może na moment yy, o muzyce za, za chwilę, bo już się zacznę znowu rozpływać, ale yy, odnośnie realizacji yy, i efektów specjalnych, yy, za efekty specjalne odpowiada w dużej mierze firma yy, Rodeo FX i yy, yy, w portalu Digital Trends jest yy, wywiad yy, z François Dumit Dumoulinem na temat właśnie prac nad krainą. Świetna rzecz, a ja tego nie chcę teraz tutaj przewoływać, ale naprawdę facet opowiada o tym, jak o dobrej zabawie, o pracy nad tym serialem, zdradza masę też różnych ciekawostek technicznych. Digital Trends, może nawet wrzucimy linka gdzieś tam w opis, jak będę pamiętał. Właśnie świetne są te efekty. tak? Jak on jeszcze o tym opowiada, jako o Takiej dobrej zabawie tą materią, o to tym bardziej e, mi się buzia cieszy, gdy widzę potem. Wiesz, no e, ja się nie dziwię, że, że to naszego o tym, liska. O dobrej zabawie, no jak e, możesz e, tak posaleć, w jakiej produkcji możesz tak posaleć jako firma no. efektów specjalnych, a, a naprawdę. No... Ale właśnie też chodzi mi o to, że to jest tak zróżnicowane, tak, tak, nie, że to tak, nie tak, są tak, efekty na jedno kopyto, że to nie jest jeden rodzaj efektów. Mamy, e, nie wiem, ożywionego, właśnie, praktycznie e, gdzieś tam kościotrupa trupa, mamy te potwory, mamy e, tego naszego liska. No ta przemiana e, horrorowa, japońs... ten body horror, który ja wspominałem, no tak. przecież to jest tak po prostu mocne, że jeszcze wiesz, nam twórcy tego nie oszczędzają, przecież to w tym jednym odcinku mm -hmm. ta przemiana no, jest pokazywana kilkukrotnie i, i za każdym razem my ją widzimy i to jest po prostu coś, co za każdym razem tak, tak samo mocno działa, przynajmniej na mnie to tak działało. nie? Mm -hmm. I jeszcze skoro o tym już mówimy, to też polecam artykuł na stronie New York Timesa na temat właśnie projektowania, między innymi projektowania szogotów. Właśnie co Inspiracją, tak jest zwierzęta, co chciano osiągnąć i tak dalej, też świetna rzecz. Zresztą też ogoty, tu też jest tak jak często się mówi o alienie nie jako o tym właśnie takim potworze w tym takim majstersztyku tym wielkim arcydziele no to tutaj też ogoty, kurczę te, te projekty jak one się poruszają jak, są, jak, jak wygląda ich kręgosłup pyski, te zęby te macki, no to też jest mistrzowska robota, to powinno przejść do historii kinematografii. No jest, jest to na pewno rewelacyjnie pod tym kątem zrobione, a chciałeś przejść do muzyki to, to wal od razu. To ja tutaj ja jestem trochę ignorantem w tej kwestii. W sensie, ja często o tym mówię, nie? że ja się na tym nie znam. Tak? Że ja tam odróżniam kilkadziesiąt może utworów. Znaczy, może teraz przesadzam. Tak? Ale w sensie, że nie słucham jakoś aktywnie, nie skupiam się na tym, nie śledzę losów kapel, jakichś nurtów muzycznych i to. I tutaj znowu, po pierwsze ta muzyka zwyczajnie gra jako tło jako coś, co ma po prostu budować gdzieś konkretne odczucia w widzu, świetnie właśnie buduje te emocje. Po drugie, ona też historycznie ma znaczenie w tym kontekście właśnie intertekstowym, trochę właśnie jako muzyka historyczna z epoki, trochę jako po prostu gdzieś nawiązania do tego, co dzieje się na ekranie lub co działo się gdzieś tam w tych realiach historycznych, ale też mamy muzykę, która pełni jeszcze rolę właśnie foreshadowingu, albo właśnie ironicznego takiego komentarza, czy meta-komentarza w obrębie filmu. Ja wiem, że jak tak o tym to wymieniam, o to może tak tego, że no ciężko to w ogóle w słowa obrać, ale nie spodziewałem się, że nawet w tej materii, nie? że gdzieś tam w tej warstwie audio, to nie będzie po prostu ciekawy, interesujący soundtrack, bo trochę mi się to nawet skojarzyło ze Strasznikami Galaktyki. Bo to jest Sandra, którego też można sobie posłuchać po prostu. Po obejrzeniu. No, to bym serialu. się nie zgodził, ale to zaraz przejdę. Dlaczego? No, mów, mów. Nie. Ale też, że. No właśnie, ta... ona pełni też tutaj wiele różnych funkcji. Mhm. Mm Wiesz co, ja bym się nie zgodził, dlatego że soundtrack ze Strażników Galaktyki to był taki soundtrack bardzo mocno skupiony na zabawie, że się tak wyrażę, a tutaj jednak on jest dużo Op. bardziej taki eklektyczny, dużo bardziej zniuansowany i dużo bardziej różnorodny, bo przecież dla mnie na przykład taka aria operowa, która jest na finał 9 odcinka i otwarty 10 odcinka, napisana dla tego serialu, to, tak, to jest tak, po tak, prostu tak. coś, co ja Ci powiem, że mnie zamiotło, mnie po prostu mnie zamiotło. Nie? ta Cała ta sekwencja finałowa z tego odcinka dziewiątego to jest po prostu y, kop w bebechy, ale to jak to zostało muzycznie dopieszczone, to jest po prostu dla mnie opad szczęki. Nie? To, to, to, to jest jakiś błysk geniuszu nie? dla mnie, że, że coś takiego tutaj zastosowano. Tak, a właśnie jeszcze o, o tym nie mówiliśmy. Ta aria, która została specjalnie napisana, potrzeby serialu, jako komiks tak, ale to nie są komiksy autorstwa aktorki, która wciera się w Diane, tylko, no właśnie, rysowniczki AFUI Richardson, które też powstały na potrzeby tego serialu. I to też w sumie było dla mnie takim zaskoczeniem, że tak wiele treści zostało przygotowa znaczy albo wyciągniętych gdzieś z czeluści kultury i z archiwów albo przygotowanych specjalnie na potrzeby tego serialu i znowu. Zespojonych, tak? Tak, bardzo ładnie zespawanych ze sobą. Także, mimo tego, jak bardzo to jest zróżnicowane, wszystko to nie widać tych spawów, nie widać szwów. Mm -hmm. No, dokładnie, dokładnie tak. Zresztą, to, to jeszcze tak a propos piosenek, to też świetna ilustracja, właśnie a propos tego przyspawania. To drugi odcinek się nazywa Chyba White is on the Moon, i ta mm -hmm. piosenka się pojawia w finale tego drugiego odcinka. I to jest właśnie świetna ilustracja. Ona działa jako ilustracja muzyczna, po prostu dla, dla tego, co się dzieje na ekranie. Działa w warstwie tekstowej jako no, ilustracja też tego, co się dzieje na ekranie, a do tego tak naprawdę jest z jednej strony foreshadowingiem tego, co będzie w odcinku na przykład siódmym z Hippolytą, ale też jest mm -hmm. taką ilustracją historyczną, bo kiedy jakby się pozna kontekst tego utworu, też stricte historyczny no to, to też daje to dodatkowy smaczek nie? czyli zobacz na ilu poziomach działa muzyka nie? Jedna, jedna konkretna piosenka a to nie jest odosobniony przykład w tym serialu także no, to, to też jest naprawdę kolejna, kolejna petarda jeżeli chodzi o produkcję i, i realizację te, tej historii mhm też, w sumie, Life could be a dream odgrywa tutaj ciekawą rolę, też w narracji, ale to tutaj nie mogę więcej powiedzieć, bo to byłby duży spoiler odnośnie finału. No dobra, to jeszcze, w sumie, nie powiedzieliśmy w, tych, w odnośnie tych kontekstów, że jeden epizod w dużej mierze rozgrywa się w Tulsie. Tak. Właśnie, mhm. tak. I przedstawia. No to straszne wydarzenia, do których tam doszło. No to tutaj możemy płynnie przejść do tego segmentu historycznego i teraz ja ci od razu mogę zapytać, żeby ci oddać głos. Czy ty o, o tej historii z Tulsy słyszałeś? Bo ja mocno gdzieś tam w recenzjach widziałem, przybijało to, że powtórzyli niepotrzebnie coś, co Watchmeni też od HBO zrobili, gdzie ta tragedia w Tulsie była no, jednym z pierwszoplanowych wątków, i ja się z tym totalnie nie zgadzam, bo dla mnie na przykład ja nie oglądałem Łotzy niepotrzebnie w ogóle, i, i, nie. I wiesz, no, dla mnie to było nowum, a naprawdę tu, tu jest dużo, tu przejdziemy też trochę przez te smaczki historyczne, tu jest dużo rzeczy istotnych w tym kontekście, ale no dla mnie wyciągnięcie, czy, czy m, j, jakieś takie jakaś taka próba pokazania te, tej tragedii w Tulzie w dzisiejszych czasach w szczególności jako coś, co no, nie miało miejsca wcale tak dawno temu, a co tak naprawdę relatywnie niedawno się przybiło do jakiejś szerszej publiczności i to ja mówię nawet o Stanach znaczy, Zjednoczonych. Znaczy się, nie? to jest wydarzenie, które zostało po prostu w dużej mierze przez Ku Klux Klan e, zatajone, tak, tak, tak, wyciszone. Tak. No, w no, Stanach Zjednoczonych to jest przecież chyba coś, co dopiero od niedawna gdzieś tam zostało wpisane z powrotem do, do podręczników historii i się o tym mówi, a myślę, że w kontekście mm -hmm. takim pozaamerykańskim, gdzie jednak, wiesz, no, umówmy się, ta, ta historia klasowa Stanów Zjednoczonych no nie jest specjalnie pewnie dla, dla wielu ludzi istotna, no to jest coś, myślę, mimo wszystko no nieznanego, nie, więc dla mnie cenna rzecz. Mm -hmm. A ty mówię, słyszałeś o tym znaczy, wcześniej, czy, czy to było znaczy ja... nowum o masakrze słyszałem w związku z zajęciami dotyczącymi xenofobii i rasizmu, na które uczęszczałem, będąc na studiach w Niemczech przez rok, na Erasmusie. Ale to właśnie wiedziałem tylko tyle, że doszło do masakry, tak że zaatakowano, co było też właśnie typowe, że to nie był pogrom jakichś tam po prostu przypadkowych mieszkańców czy jakichś biedoty, tylko e, zamożnych, tak, i że w dużej mierze z e, zawiści po prostu zostali zamordowani, zamożni e, czarnoskórzy z okolicy e, i że nawet tamta okolica nazywała się, chociaż teraz nie wiem, czy czegoś nie mylę, ale chyba ją określano właśnie mianem czarnego Wall Street. E, I to było jedyne, co miałem w głowie. I tutaj, gdy zobaczyłem w serialu, że doszchodzi do jakiegoś bombardowania, ja o tym mówiłem na początku tego nagrania, nie miasta prywatnymi samolotami, no to tak, ja myślałem, że to jest już właśnie, że, że to jest trochę fantazja autorów, tak, tak. nie? Ja potem też, zobaczyłem Ja autentycznie myślałem, że to jest przyginanie, że, że kogoś tutaj 1921 poniosło. rok, nie? I widzicie, że no zawistni... No, biali rasiści, tak? Bombardują miasto prywatnymi samolotami. Zniszczą swoje miasto zdjęcia... też tak, naprawdę, Nie, no bo przecież to to, to, tak. to, to, nie, to nie jest tak, że, że to, to było miasto czarnoskórych, tylko po prostu no, de facto zniszczono kawał miasta, bo komuś odwaliło, nie? Tak, i to zniszczono, to wygląda, znaczy, to może też zabrzmi kontrowersyjnie, ale mam wrażenie, że gorzej niż Warszawa po wojnie w pewnym sensie, w sensie, że tutaj naprawdę, czy to też jest inna, to, to trochę wynika z architektury i tak dalej, specyfiki pewnie tego, jak to miasto było zbudowane, ale tam naprawdę zmieciono je praktycznie do gołej ziemi e, i, i prawie nic nie zostało w niektórych tych rejonach, no i do tego te zdjęcia z tymi samolotami, to wszystko, no to, to się w głowie nie mieści, nie, że ktoś mógł e, no właśnie na skutek gdzieś tam tej zawiści, jakiejś tam nienawiści systemowej, no bo to znowu nie jest tak, że ci ludzie byli po prostu takimiś tłukami, idiotami, tylko to, ta systemowo właśnie pielęgnowana nienawiść do drugiego człowieka yy, pf, doprowadziła do tragedii, do strasznych wydarzeń. Bo i też yy, tutaj jakbyście robili szybki research, to uprzedzam, że odnośnie właśnie ilości chociażby ofiar, osób zmarłych, rannych i tak dalej, to jest tutaj duży spór, no bo właśnie sprawa została zamieciona pod dywan bardzo szybko i w oficjalnych danych tam te liczby są mocno zaniżone względem, w sensie nawet jak wejdziecie w jakikolwiek artykuł, mam wrażenie, uh -huh. który gdzieś tam wam wyskoczy, no to tam gdzieś w połowie tego artykułu pojawi się informacja, że no oficjalnie mówi się, że tam zginęło tyle, a w praktyce to prawdopodobnie było ich 10 razy więcej i tak dalej. No, zgadza się. A, ale to tak, tak, tak jak y, mówimy o tym kontekście historycznym, to jest dla mnie naprawdę bardzo cenne, że, że to zostało wyciągnięte, tym bardziej, że ten odcinek, y, on jak się zaczynał, to, to stwierdziłem, że to jest mm -hmm. chyba niepotrzebne. Takie nawet mam w notatkach zapisane coś, coś takiego, że bez sensu po prostu to, to, to przeniesienie się akurat w ten konkretny dzień do Turcy, że to już jest wiesz, takie nie, nie, nie, niepotrzebne z, zrobienie jeszcze taniego dramatu, ale ten odcinek A to, znowu to jest na tylu petarda. Nie, nie? To, to, jest po, to jest po prostu naprawdę petarda, bo tutaj spina tak wiele wątków i tak wiele kontekstów jeszcze nam daje, że, że całościowo I, to i... był strzał w dziesiątkę. Super rzecz. I rozwija nam background znowu postaci. Jeszcze bardziej pokazuje znowu ten, te kolejne warstwy mm. głębi w ich psychologii, w, w ich motywacji. Nie tylko dobudowuje jakieś tam wydarzenia, ale też jednocześnie te wszystkie wątki podróży w czasie czy i przestrzeni też tutaj właśnie nawet te pulpowe nie zostały wykorzystane w taki sposób, no właśnie z głową uh -huh. bardzo. I znowu, wszystkie puzle są na swoich elementach i tak jak właśnie, znaczy ja nie mam aż e, takich odczuć, ale ja też tak się zastanawiałem, czy e, właśnie jak to zostanie wykorzystane, nie? Czy to jest po prostu ma na celu pokazanie tego tragicznego wydarzenia, żeby trochę je nagłośnić? E, bo Też myślałem, że może chodzi tylko o to, o jaki ja byłem głupi i naiwny, uh -huh. nie? Ale nawet wtedy by mi to nie przeszkadzało, no bo moim zdaniem, właśnie super, że ktoś yy, też takie wydarzenia gdzieś tam do głosu dopuszcza, zwłaszcza w, gdy żyjemy w czasach, gdzie znowu ta nienawiść jest pielęgnowana, tak do drugiego człowieka bardzo mocno i widzimy dookoła nas, tak jakie to ma czasami konsekwencje. No i dobrze by było pamiętać, że no, historia ma jakieś tam, właśnie pamięta te przykre wydarzenia i dobrze by było zadbać, żeby to się nie powtórzyło. Ale właśnie gdy potem się okazało, jak to rozbudowuje postać Cika, jak to rozbudowuje właśnie postać całej tej jego rodziny, Montrose'a, tak w ogóle motywacja tutaj Montrose'a, ten jego alkoholizm, który bardzo mocno powraca i znowu jeszcze inny wątek w tym dramacie mhm, tej postaci. Tak, tak, tak. Zupełnie nowy, jakby po prostu wcześniej już to, co z nim zrobili, no to po prostu serce krwawi i No płacze. i też wizualnie A. ten odcinek, to jest petarda, jak mamy scenę z Leti, yy, no mm -hmm. wiesz, którą i, i ci, którzy widzieli serial, na pewno też y, będą kojarzyli, no to fantastycznie jest to zrobione, ale jak jesteśmy przy tych wątkach historycznych, to ci powiem, że w ogóle dla mnie to jest też kolejny przykład na to, jak to jest naprawdę przemyślana opowieść, bo wiesz, y, czy wątek Tulzy, czy wątek te, tego Emeta, y, czyli tego dzieciaka, który, mm -hmm. który zginął, czy wątek Korei, to są takie elementy, które można by było powiedzieć, że nie wiem, są wstawione właśnie trochę na siłę, żeby pewne rzeczy uwypuklić, ale, ale nie, ale tak naprawdę to okazuje się, że to, to jest po prostu coś tak... Y dobrze wpisane w fabułę, że w zasadzie każda z tych, z każde z tych wydarzeń historycznych ma znaczenie. Jest istotne. Przecież mm -hmm. ten pogrzeb Emeta, no to jest po prostu dla mnie fabularnie i warsztatowo też mała petarda, nie? gdzie tam po prostu jak oni tam stoją w tym upale i, i, i tam wszyscy mdleją od tego smrodu, to, to ja po prostu ja to czułem. Nie? To jest tak nakręcone, mm -hmm. że nie wiem, ja miałem tylko skojarzenia takie z teksańską masakrą tą z 1974 roku, gdzie tam też jak ilekroć oglądam ten film, to ja czuję mm -hmm. po prostu ten upał wylewający się mm -hmm. z ekranu. I tu miałem dokładnie to samo. I wiesz, na przykład Korea, na której się trochę przyślizgnęliśmy. Przecież tutaj w tych retrospekcjach zobacz, ile tu jest też ciekawych tropów różnego rodzaju. Relacji, nie wiem, Afroamerykanie i Azjaci, i w amerykańskim wojsku, i w kontekście funkcjonowania Amerykanów jako tych teoretycznie tego wsparcia w trakcie tej wojny w Korei. I... W ogóle ten mit topos żołnierza. Yy... Boże, patrioty, tak, tak, tak. tak, tak to dokładnie. I, i wiesz, i, i to jest też y, dla mnie bardzo ciekawe. I, i przepraszam, mhm. i znowu w kontekście działań systemowych, ja to będę podkreślał, to ma zostać w głowach słuchaczy, tak? rasizm i inne właśnie takie problematyczne kwestie jako problemy systemowe, a nie związane z jednostkami. Przecież tutaj właśnie to, jak są traktowani żołnierze, ta, ta cała akcja z ulotkami, która zresztą jest też faktem historycznym, mm -hmm. nie no to przecież to pokazuje właśnie na ilu po prostu poziomach system po prostu działa źle, system krzywdzi ludzi, gwałci ich prawa i, i właśnie powoduje straszne wydarzenia i w ogóle też to nie jest po prostu pokazujące Jakiegoś bezsensu wojny, taki po prostu pacyfistyczny wątek, nie? Tylko właśnie obrazujący te różne takie systemowe problemy. I wydźwięk właśnie pokazuje, że to, to nawet nie chodzi tylko o tą wojnę, tak, czy o wojnę w ogóle, tylko o to, jak system właśnie źle działa, jak trzeba po prostu. By, by zmienić coś tutaj, tak? Że to nie jest właśnie kwestia tutaj Tika, czy innej postaci, że robi to, co robi. Mhm, dokładnie tak i, i wiesz, i to, to też jest dla mnie ciekawe, że właśnie wyciągnięto, no wiadomo, że tutaj to w ramach tych historycznych, to, to, to w zasadzie pewnie tylko Korea mogła tu być, ale i tak, że wyciągnięto właśnie znowu kolejny wątek stuła tego historycznego i, i przedstawiono go w takim konkretnym świetle, bo mówię, to działa i jako taki szoker, jako, jako taka petarda, bo naprawdę to, co się dzieje w tej Korei, to to pomimo tego, że znowu to nie są rzeczy, których ktoś, kto nie wiem, naoglądał się filmów o wojnie w Wietnamie jak ja nie przymierzając, czy, czego by nie widział, ale, ale i tak to jest jakoś tam zawsze szokujące, ale dla mnie to sparowanie całego tego tła historycznego z tym wątkiem mitologicznym tej, tej... I znowu z horrorem cielesnym. Tak, i znowu z horrorem cielesnym, bo widzisz, miałeś wspomnieć o kwestii wizualnej, ale to już może w strefie spoilerowej do tego jeszcze wrócimy, jak tutaj to jest zrobione, o tym też dużo jest w tym wywiadzie na Digital Trends, o tym jak stworzono właśnie tutaj naszą lisiczkę. Świetna no, sprawa. I, no. I wiesz, to jest, to jest naprawdę, świetnie naprawdę napisany odcinek pod każdym jednym kątem I, i dla mnie pod tym kątem, w ogóle ten serial to jest naprawdę też niezła petarda, że on właśnie i, i znowu wracamy troszeczkę do tego, co powiedzieliśmy na początku. Jeżeli trochę będziemy chcieli poświęcić czasu, żeby właśnie pewne rzeczy zgłębić, to na Naprawdę on jeszcze będzie odkrywał przed nami kolejne warstwy, kolejne znaczenia, już nie tylko te, te takie, które widzimy na, na pierwszy rzut oka, bo są po prostu osią fabuły, ale także różnego rodzaju małe stenki. pod tym kątem to jest wiesz, też myślę, że ważna rzecz, która no, no pewne elementy z historii, takiej troszeczkę pewnie zapomnianej, gdzieś wyciąga na, na ten pierwszy plan i też z tego punktu widzenia ja troszeczkę się dziwię, że mam takie wrażenie, że ten serial trochę przyszedł bez echa, mimo wszystko, że wiesz, mówiło się na przykład bardzo dużo o Czarnej Panterze jako o takim filmie, który, mm -hmm. który był jakimś takim woke, jak to się mówi po angielsku, kurczę nie, nie mogę znaleźć teraz polskiego słowa, takim, takim no filmem, który gdzieś tam tą czarną społeczność nie wiem, skonsolidował i obudził. A tutaj pomimo tego, że w, u wielu krytyków to się przewija, że właśnie on to, to jest taki film, jakiś power fantazy to pomimo tego, że on właśnie jest bardzo ciekawy pod tym kątem historycznym yy, chociażby, to, to jakoś tak się nie, nie przybiło to do, do sersej świadomości. I mam wrażenie, że tak jak po tym pierwszym odcinku drugim bardzo było głośno o krainie Lovecrafta, tak, Ja bardzo mało nawet recenzji całego sezonu widziałem nawet mm -hmm. chociażby w polskich internetach nie? Gdzie, gdzie, gdzie to już by pokazywało wiesz... że chyba się po prostu wielu osób naprawdę odbiło od serialu i się zatrzymało po kilku pierwszych odcinkach. Mm -hmm. Znaczy to jest bardzo możliwe a dodatkowo no właśnie to, że dobrze jest coś tam jednak doczytać, nie, tak jak mówiliśmy ten próg wejścia, a trzecia rzecz która teraz mi przychodzi do głowy to fakt, że Tutaj nie chodzi tylko o rasizm i o relacje właśnie czarnoskórzy-białoskórzy no, w Ameryce lat 50. Przecież w sumie pominęliśmy to teraz w naszych rozważaniach, ale tutaj mamy naj... Nie, wiem, nie chcę użyć słowa najdziwniejsze w sumie, ale najbardziej specyficzne relacje homoseksualne, jakie gdzieś tam zaobserwowałem w dziełach kultury w ostatnich latach. Mamy dwa tak niezwykłe już w samej po prostu jeden w samych założeniach po prostu pokręcony i niezwykły wątek homoseksualny, że też czapki z głów za to, że ktoś właśnie tak to skonstruował przemyślał, wymyślił i potem właśnie zrealizował. Drugi znowu oparty na tak silnym dramacie tak, że też tutaj też można by osobny film o tym zrobić tak naprawdę i pewnie miałby też szansę na zdobycie wielu nagród, tak mi się wydaje. Bo chodzi mi o to, że ten serial porusza problemy w ogóle wszelkiego rodzaju ksenofobii, jakiegoś odrzucenia, wykluczenia. Tak, tak, e... tak, tak. tak to wiesz, to, to ten pi piąty odcinek, ja nie bez przyczyny powiedziałem, że to jest odcinek, który gdyby nie wyciąć ten body horror bo myślę, że dla wielu widzów, którzy z horrorem nie są obeznani to jeszcze na ile ten serial się w ogóle sprawdza jako horror, to, to jeszcze sobie myślę, porozmawiamy chwilę to, to naprawdę by go można pokazywać jako taki kliniczny przykład właśnie, czy ilustrację tego jak to jest wszystko zniuansowane, bo, bo zobacz na, na ilu poziomach to działa, nie? Mamy czarnoskórą kobietę w ciele białej kobiety. I tak jak mówisz, teoretycznie ona w pierwszej chwili się tym y, zachwyca. Korzysta z tych możliwości, których nie ma jako czarnoskóra kobieta. I bardzo szybko zostaje sprowadzona do parteru, że pomimo tego, że jest biała, to, to nadal wielu rzeczy nie może, bo jest kobietą. I y, znowu, wiesz, wchodzimy w, na, na inny poziom y, relacji. Y, kiedy do tego y, wejdzie jeszcze na przykład relacja pomiędzy białą kobietą ma jej szefem w pracy, czy białą kobietą ma jej koleżankami, Zobacz, ile tutaj mamy niuansów. Z jednej strony mhm. coś, co by można było wpisać w, trochę w kontekst mitu, z drugiej strony można spojrzeć na to właśnie, jak na przykład te białe kobiety funkcjonowały, co ty też wspomniałeś w którymś momencie, że tutaj mamy bardzo ciekawie poprowadzony kontekst taki rasowy, ale ja bym powiedział może nawet etniczny, w tym sensie, że te kobiety nie są mhm. rasistkami jako, jako takimi, nie? One nie robią tak naprawdę no, nic złego, można powiedzieć, tylko właśnie są pokazane... One żyją w swojej pracy. Tak, tak, że one pokazują, pokazują właśnie te, te, ten świat ich jako, jako no, to, że korzystają z tego uprzywilejowania, które mają, gdzieś tam sobie wygodnie żyją i, i, i tyle. Nie? A mimo wszystko i takie je ciągnie gdzieś tam na tą dla nich mroczną stronę, bo, bo dla nich jest to coś, coś ciekawego. Jak na to jeszcze nałożymy właśnie te, te kwestie mniejszościowe, ale w kontekście właśnie tego wspomnianego przez Ciebie homoseksualizmu, albo na przykład związków też międzyrasowych, no bo tu mamy chociażby Tika właśnie i G.H., czy, czy nie, nie pamiętam jak ona tam miała na imię, I, i, i tego rodzaju elementy tutaj poruszone, to nagle się okaże, że ten serial pod kątem właśnie takim społeczno-obyczajowym to jest też prawdziwa petarda, którą można, wiesz, warstwa po warstwie tutaj analizować, bo, bo właśnie też mnie, mnie mierziło strasznie właśnie to sprowadzenie wszystkiego do y, źli biali i y, dobrze czarni, bo właśnie ten, ten, ta, to zniuansowanie tego przywileju na przykładzie piątego odcinka, to jak to zostało pokazane, to była dla mnie prawdziwa petarda i, i, i, i w tym momencie stwierdziłem właśnie, że jeżeli ktoś rzuca tego rodzaju opinię, to znaczy, że nie oglądał tego serialu. Bo na przykładzie tego, mm -hmm. tego odcinka widać bardzo dobrze, że tu wcale nie chodzi tylko i wyłącznie o to, że właśnie mamy złych białych, bo, bo, bo widać, że tutaj mamy też białych, no takich no, dobrych, no, żyjących po prostu w swojej, swojej jakieś tam baniecce, którzy też mają jakieś określone problemy czy określone rzeczy za uszami, nie tylko właśnie w kontekście rasowym, a jak jeszcze się na przykład weźmie pod uwagę kontekst, nie wiem, relacji rubi w ciele białej kobiety z inną czarnoskórą i to, jak to jest poprowadzone na przykład, to to też dla mnie była taka mhm. petarda, nie? Gdzie to w sumie daje człowiekowi bardzo dużo do myślenia. Z jednej strony o takim pewnym, wiesz, wdrukowaniu określonych zachowań pewnie w społeczeństwo też to, to, to czarnoskórę, nie? Czyli wymagania określonego mhm. zachowania, nie wiem, bycia najlepszym i tak dalej, i tak dalej. Z drugiej strony właśnie to dążenie, nie? Że, że jeżeli już się przebijemy do tego świata białych, to, to musimy być, nie wiem, kryształowi najlepsi i tak dalej, i tak dalej. I, i, i, i wiesz... To jest naprawdę tak dobrze napisany pod tym kątem odcinek, że ja no, spijałem każdą minutę tego odcinka z nieskrywaną przyjemnością. Mm -hmm. Tak, no bo ty mówisz o tym zyskiwaniu przywilejów, ale to działa w dwie strony, bo też mamy pokazywane, tak jak wspomnieliśmy ta scena z Kistiną, wyzbywanie się przywilejów tak, nie, tak, na tak, potrzeby tak. poszczególnych sekwencji. Więc to naprawdę już tak i do tego twórcy no z dużą ambicją, żeby pokazać naprawdę wszystkie odcienie tej szarości, wszystkie strony medalu, spojrzenia właśnie z wewnątrz, z zewnątrz, z jednej strony, z drugiej strony. Ale no tutaj też ja mam wrażenie, że problemem jest no po prostu gdzieś tam powszechna ta nienawiść do drugiego człowieka wśród widzów, wśród naszej, naszej rzeczywistości, tak? Bo znaczy jak ktoś trafi na jakiekolwiek komentarze, na przykład na temat występu drag, Queens w Henie Lovecrafta, no to radzę po prostu wyłączyć komputer mhm. w tym momencie, bo się żygać chce. Autentycznie chce się żygać. I naprawdę w takim chwili tam ja mam ochotę. No naprawdę chciałbym mieć szogota i tym szogotem zjeść tych ludzi, po prostu pożreć ich tu i teraz, bo y, takie emocje się we mnie budzą strasznie negatywne, no, nie jestem w stanie tego wytrzymać, ale to znowu też świetna rzecz, w tym serialu mamy pokazany y, drag bal, jak gdyby, tak, e, mamy właśnie taką imprezę tutaj tych naszych homoseksualistów, e, która zresztą też wizualnie jest niesamowita e, i tutaj też na potrzeby właśnie tego odcinka e, zatrudniono, e, zatrudniono, no, zaproszono właściwie na plan e, prawdziwe drag queen e, i znowu wyszedł e, majsterszyk, który jednocześnie jest e, zwieńczeniem kilku wątków mm -hmm, gdzieś tam zobrazowanych tak. wcześniej e, i znowu e, ktoś mógłby powiedzieć, a po co, tak? No ale właśnie dlatego, że dzięki temu wątki pewnych postaci wybrzmiewają dużo, dużo mocniej, dużo, dużo lepiej, a do tego dostajemy wgląd w świat, który dla przeciętnego zjadacza chleba i gdzieś tam widza HBO, Netflixa, etc. jest niedostępny i świat, którego też większość widzów się boi. No i dlatego, wiesz, że i tutaj go nie nawet, nawet patrząc z tej perspektywy, to znowu yy, mamy kolejny, element w tym serialu, który nam pokazuje z kolei tutaj na przykład świat tylko i wyłącznie właśnie Afroamerykanów tamtego okresu absolutnie mhm. nie jako coś jednowymiarowego czy, czy coś, co by się mhm. dało sprowadzić do właśnie tego frazesu dobrego, dobrego czarnego nie? jak tutaj niektórzy by chcieli to widzieć bo, bo tutaj naprawdę cała ta sekwencja no ona jest przecież podszyta tyloma niuansami, też właśnie wieńcząca, tak jak mówisz, mhm. tyle wątków różnego rodzaju, że no, no, to, to była też naprawdę szalenie mocna rzecz. Dokładnie tak. Ojeju, jeju dobrze, no to e, jeszcze jeden, tak, bo mówimy o tej historii, tak, e, sporo o kulturze, społeczeństwie, ale zapomnieliśmy trochę w tym wszystkim, e, czy nie zapomnieliśmy, ale teraz chciałbym do tego wrócić, e, o tych kontekstach e, kulturowych, popkulturowych, tak, no bo e, sam Lovecraft, tak, mamy te nasze szogoty, mamy Cthulhu, mamy Ardam e, i kilka innych e, różnych nawiązań, Zresztą Lovecraft też jako postać i jego twórczość pojawiają się po prostu, więc mamy i metę jeszcze w serialu. Ale mamy też nawiązania, wspomniałeś tę biblioteczkę, tak mamy tę właśnie księżniczkę Marsa, mamy w ogóle masę gdzieś tam utworów współczesnych i utworów z epoki i e, też od strony tej właśnie popkulturowej, e, Masę rzeczy tutaj zakopano gdzieś, e, znaczy zakopano, zakotwiczono, tak, wpisano gdzieś czasami w tło tylko, czasami e, gdzieś jednak to wybrzmiewa bardziej e, i też, no to w sumie może i bardziej <grychy> nawiązanie, e, kulturowe, ale mamy nawiązania w sumie do e, zakonów ówczesnych, tak? do loży mm -hmm. e, masońskich. E, co znowu też dla osób zainteresowanych tym serialem przez tematykę gdzieś tam okultystyczną też jest e, myślę ciekawe. E, mamy cytaty z różnych tekstów kultury, zresztą Hrabia Monte Cristo odgrywa tutaj dużą rolę. Podróż do wnętrza ziemi Werna też w jednej sekwencji odgrywa e, ważną rolę Um, znaczy, no tutaj popkultura pop to jest naprawdę to jest coś, co, czym ten serial jest cały przesiąknięty i to też właśnie co istotne na tym poziomie meta, gdzie w zasadzie tytuły odcinków bardzo często już są gierką jakąś tam z jakimś dziełem kultury jak mamy The Strange Case, tak, mamy strange case <laughs> który jest właśnie tym piątym odcinkiem i e, wariacją na temat doktora Jekyll i Mr. Hyda mamy ten odcinek szósty czyli ten odcinek korea który nazywa się Meet Me in the Goo i jest z kolei na, na przykład nawiązaniem do Meet Me in St. Louis czyli słynnego musicalu mm -hmm. który też będzie miał znaczenie fabularne w tym odcinku i, i wiesz, no, nawet w kontekście tego co, co my mówiliśmy no, że, że niektóre sceny możemy oglądać jako, jako coś co jest w samym serialu, a na przykład funkcjonuje jako meta co, czym dla mnie na przykład było zaskoczeniem te, te scena ta najbardziej taka science fiction, taka najbardziej palpowa, która wygląda po prostu jak żywcem wyjęte z jakiegoś science fiction lat 70 z tego odcinka bodajże siódmego, kiedy tam Hipolita pojawia się w kosmosie. I, I co też jest tak naprawdę okraszone jakimś tam monologiem, właśnie z filmu science fiction z tamtego okresu, nie? Więc, więc wiesz, tutaj tych smaczków takich popkulturowych jest naprawdę bardzo, bardzo dużo i paradoksalnie mogę trochę się tutaj pochwalić, że wyszło na moje w kontekście samego tego Lovecrafta, że wiesz, też się uh -huh. podniosło bardzo dużo głosów po pierwszym odcinku, że o, o matko, szarganie pamięci Lovecrafta, bo tutaj ro, robią z Lovecrafta rasiste i tylko szargają jego pamięć w ten sposób, a tak naprawdę ten Lovecraft moim zdaniem jest tutaj naprawdę marginalny. Poza tym w zasadzie otwarciem, kiedy on się tam faktycznie pojawia jako to nawiązanie do Ardam i do samej tej krainy Lovecrafta i to, to później w zasadzie on już nie, nie powraca. Nie? Mamy właśnie różnego mm -hmm. rodzaju te wątki popkulturowe, te, te palpowe z tamtego okresu właśnie ci wspomniani, Hodgson, Blackwood, Ashton Smith, Dom na granicy światów, mm -hmm. ale mamy też właśnie tej dużo, dużo tej popkultury takiej też spod znaku właśnie i szpady albo musicalu albo innych rzeczy plus właśnie te wszystkiego rodzaju wariacje, nie? bo przecież no całe to włamanie do muzeum to jest żywczym Indiana Jones, nie? No przecież tu mamy mm -hmm. i, i w zasadzie zacytowane sceny z niektórych filmów i, i sam klimat tego, no to jest po prostu i potem ta jaskinia, tak, to... tak. A, a, co, a co więcej to też ja bym powiedział nawet, żeby przejść troszeczkę do, do tego, co w sumie w nawiedzonym podcaście powinno być najważniejsze, czyli do Horroru, no to przecież zobaczcie, ile tutaj jest też jakiś różnego rodzaju nawiązań i smaczków, nie? Gdzie mamy ten odcinek trzeci z Ghost Story, co już jest jakby takim bardzo mhm. horrorowym klimatem, ale przecież tam też mamy, nie wiem, tego profesora, który wygląda y, żywcem jak wyjęty z reanimatora na przykład. Nie? Mamy, mamy ten, tak, tak, mamy tak, ten tak, dom no, w totalnie. drugim odcinku, który y, no, jest takim typowym domostwem w, z gotyckiego horroru, które gdzieś tam gruje nad miasteczkiem po prostu i, i, i no, mogłyby tam mieszkać wampiry, a mieszkają z, z, z sekciarze sekciarze i kultyści. No. Nie? Y, y, Mamy później odcinek z klątwą, który też bawi się po prostu, gdzie, gdzie tam są, wiesz, te, te takie dziewczynki wariackie, który... Ale to to w ogóle jak z As, czyli to my, Pilego, nie? Tak, a, a to się też okazało, że to trochę... też jest podobno coś, co faktycznie w tej kulturze afroamerykańskiej jako taki demon mhm. funkcjonował gdzieś tam, czy, czy bardziej, nie, nie tyle może demon, tylko to, to było jakieś takie przedstawienie właśnie afroamerykanów właśnie w takim niekorzystnym świetle, co właśnie z tym sobie też trochę twórcy pogrywają. Mamy przecież właśnie te, te, ten folklor azjatycki, świetnie wykorzystany, więc wiesz, pod tym kątem to naprawdę... Mega dobrze zagrało, i, i, i ja się cieszę, że tego Lovecrafta tutaj było tyle, ile było, bo no, jest, byłbym bardzo rozczarowany, gdyby nagle się okazało, że w wielkim finale nie wiem, który nam się pojawia, yy, bo, bo Lovecraft w tytule, więc trzeba, nie? A jeszcze, uh -huh. A jeszcze nie masz wrażenia, że tak naprawdę Lovecraft nie jest. Czy, tak jak mówię, ja mam wrażenie, że. Yy... Tutaj ten tytuł, no, można go traktować tak trochę ironicznie, że tutaj nie uderzamy w Lovecrafta, tylko właśnie w czasy Lovecrafta, czyli chcąc, nie chcąc, bronimy samego Howarda. Mhm. Że to nie jest tak, że Howard jest złym człowiekiem, bo tam miał takie i takie przekonania, tylko żył w czasach, gdzie właśnie... Wszystko wokół niego, jak gdyby, tak? napędzało to jego przekonania, które są złe. Tak? Tutaj nie będziemy udawać, że nie, ale ja mam wrażenie, że wręcz ostatecznie cały ten serial broni nam naszego tak, samotnika z Providence. No tym bardziej, że, wiesz, że on jakby fabularnie właśnie jest bardzo mocno zakorzeniony w takiej palpowej fantastyce. I, I wiesz, mhm. i, i to też jest moim zdaniem właśnie to oddanie hołdu tak naprawdę Lovecraftowi i, i jemu ówczesnym, że mamy w zasadzie no wszystko, co w tamtych opowieściach funkcjonowało, czyli wiesz, tajemniczych kultystów, e, duchy, potwory, tabliczki, widza e, jakieś szalone postacie e, i, i tak dalej, i tak dalej, tak, tak, tak, no księgi tajemnicze, no przecież to jest wszystko żywcem wyjęte właśnie z historii tamtego okresu, co zostało oczywiście przez popkulturę przemielone, e, trzy razy wyplute, zużyte i, i, i odmienione na, na wszystko, przez wszystkie możliwe przypadki łagodzone, nie? No bo właśnie przecież sam masz KTULUSie przytulanie tak, z tak, tak, no i tak dokładnie, dalej. Dokładnie tak. Także pod tym kątem to, to naprawdę też, też działa i w ogóle pod kątem horroru Ci powiem, że dla mnie to było swoiste zaskoczenie, że na tym poziomie też twórcy się tak daleko posunęli. Nie miałeś wrażenia, że naprawdę momentami ten serial jest mocno horrorowy? Że ja bym go ni, ni, broń Boże nie określił horrorem. Nie? Że Kraina Lovecrafta to nie jest horror ale kiedy bawią się w horror, to naprawdę momentami jest mocno, nie? Już no. zmiankowany właśnie ten body horror, mamy tę sekwencję z Kristiną, o której ty wspominałeś nawet to Ghost Story jest dosyć y, mocne jak, jak właśnie na, na takie klimaty teoretycznie y, gotyckie no przecież te, te upiorne właśnie te demony z tego ostatniego odcinka to też jest mocne i, mm -hmm. i to jest tak naprawdę upiornie zrobione to jak one się poruszają jak one wyglądają, no po prostu jest petarda, nie? Ta klątka, tak, ta, tak, tak. Szogoty nawet tak naprawdę dla mnie były straszne. Więc, więc, więc tutaj <gł Saiyan> naprawdę tych, tych motywów horrorowych jest, jest naprawdę bardzo dużo i, i myślę, że dla kogoś, kto, kto siedzi w horrorze, to powinna być też duża przyjemność właśnie w śledzeniu tego wszystkiego, tym bardziej, że mówię, no jeżeli już twórcy serwowali jakieś horrorowe rozwiązania, to na, na pewno nie ściągali nogi z pedału gazu i nie uładzali nic, mm -hmm. Tyl, tylko naprawdę to, to potrafiło być bardzo, bardzo mocne. Mm -hmm. I jeszcze ostatnia rzecz do y, warstwy wizualnej. Y, nie pamiętam gdzie, bo to akurat y, już chwilę temu widziałem, ale Trafiłem w sieci na zestawienie niektórych kadrów z filmu z prawdziwymi zdjęciami z epoki i to też świetna sprawa, bo twórcy odtworzyli właśnie, jako też takie mrugnięcie okiem trochę, pewne fotografie istniejące, tak gdzieś dokumentujące ten okres, te czasy i przenieśli je czasem jeden do jednego, czasem jakiś fragment tych fotografii do swojego serialu, tak w formie konkretnej scenografii, czy konkretnego też kadru całego ujęcia. Więc znowu taka krecia robota w gruncie rzeczy i tam to, to zamiłowanie do dopieszczania tych wszystkich elementów, tak i do jak gdyby, mhm. za, gdzieś zacierania tych spawów, tak by wszystko naprawdę idealnie ze sobą współgrało. E, no to sprawia, że nie jestem w stanie no nie załamać rąk nad tym, że ten serial właśnie jest jeszcze krytykowany i to za rzeczy moim zdaniem często wystane z palca nie mające w ogóle posadzenia w rzeczywistości, a do tego właśnie, że on nie został uznany, gdzieś, że nie jest wielbiony za właśnie te wszystkie idealnie skonstruowane, przemyślane, zrealizowane rzeczy. Mm -hmm. No, dokładnie, dokładnie tak podpisuje się pod tym. Okej, okay. no dobrze, to jak, jak przeglądam swoje kilka stron notatek, no to wydaje mi się, że Chyba wszystko przelecieliśmy. No tak, rzeczy, tak, tak, tak z grubsza. Goby. Tak z grubsza. Myślę, że tutaj mówię. No, przecisnęliśmy się, tak, ale. Tak, jedna z tych produkcji, które naprawdę, tak jak ty na początku powiedziałaś trochę pół żartem, pół serio, to wyciągnąłeś myśl z mojej głowy, bo ja też stwierdziłem, że naprawdę o tym serialu by można było pewnie napisać książkę o różnego rodzaju kontekstach, które on nam tutaj serwuje mm -hmm. i, i pod różnymi kątami analizować i fabułę, i relacje, i postaci, i to, jak to jest wszystko. No i Jak sami... ty do mnie napisałeś przed nagraniem, tak jak już się tak ostatecznie omawialiśmy na jakieś nie wiem, pół godziny przed czasem, gdy się napisałem, że jeszcze rzuciłem okiem na notatki mnie to przegasta, tak sobie pomyślałem, może zapowiemy, że tam, nie wiem, w wakacje zrobimy osobny podcast odcinek po odcinku czy coś, bo by się dało, tak, myślę, tak, spokojnie. spokojnie. Myślę, że to jest akurat mm -hmm. taka produkcja, która by na coś takiego pozwoliła. I zanim przejdziemy jeszcze do sekcji spoilerowej i tak ocenimy ogólnie, to ja Ci powiem, że... Finał? Nie, czy? tak Jedną rzecz je bym. Jeszcze bym chciał jako taką łyżeczkę dziekciu do tej beczki miodu, żeby nie było, że to jest taka idealna produkcja. Ja miałem jeden problem z tym serialem, a mianowicie to, że on jest moim zdaniem troszeczkę mimo wszystko nierówny. Miałem problem momentami z tempem i z długością odcinków. I wydaje mi się, że tu niestety... Pomimo tego, że ty wspomniałeś, że to w którymś momencie jako jakiś taki plus raczej, że te historie są jakoś tak równoczasowo, te, te odcinki są rozłożone i że... Y... czy znaczy, nie, nie, nie, mówię, że jestem pod wrażeniem, że się udało A, w ogóle okay. tak jakoś to wcisnąć no, w te to, to, to, i tak, żeby to się zupełnie nie rozleciało. rozumiem, teraz już co, co miałeś na myśli, bo niestety... Ja nie chwalę tego, że one mają równą długość, no, nie, absolutnie. No, no, nie, no to, nie, to, to nie. rozumiem już o co ci chodziło, bo, bo niestety właśnie wydaje mi się, że tutaj... Troszeczkę pod tym kątem ten serial też no, no, może być cięższy dla, dla kogoś, kto mhm. na przykład nie wiem teraz do niego siądzie i zacznie go binge'ować. Bo mamy odcinek na przykład taki drugi, który naprawdę no, jest przeładowany zdecydowanie. akcja mknie na łeb, na szyję. A później mamy nie wiem, odcinek trzeci czy czwarty, który ja bym spokojnie skrócił. Bo mimo wszystko, mimo tego, że my tutaj wiele rzeczy chwalimy, że właśnie jest wiele scen, które by można było wyciąć, ale mają znaczenie, to niestety ja też miałem nieodparte wrażenie, że przynajmniej w części odcinków, i to szczególnie z tej pierwszej połowy sezonu, było trochę dłużyzn. Gdzie, gdzie tak jakby, nie wiem, tempo posiadało momentami, że, że, nie wiem, na przykład mamy ten odcinek z tym motywem Ghost Story i niby tam, wiesz, wszystko gra, niby to, to jest fajny pomysł, fajne wykonanie, ale mam wrażenie, że tam na przykład był tak duży problem z tempem tego odcinka, że ja się tak nie do końca mogłem zaangażować, nie? Bo, bo wiesz, bo zamiast tam właśnie y, przycisnąć y, mm -hmm. trochę gaz do dechy w którymś momencie, y, to, to po prostu to takie miałem poczucie, że oglądam, wiesz, takie ghost story, jakich po prostu dziesiątki widzieliśmy i y, y, y, y twórcy grzęzną nam, mieliśmy zamiast nam naprawdę zaserwować prawdziwą petardę, y, przy czym im dalej, tym lepiej, aż do finału, gdzie, gdzie jednak ten finał jest ok ale nie wiem, może to jest kwestia tego, że wiesz, ten odcinek dziewiąty to jest naprawdę emocjonalna wyrzymaczka. On na mnie nie zadziałał chyba, tak jak twórcy chcieli, żeby zadziałał. I, i, i z jednej strony ja kupuję, że to się tak zakończyło, może się to nie mogło zakończyć inaczej. Ale też, na ten... wiesz, masz finał, który z jednej strony... Ma ci pokazać, do, do czego doszły te postacie, mm -hmm. nie? ci bohaterowie, którzy są tacy no, skomplikowani charakterologicznie i jednocześnie ma też domknąć te wątki pulpowe, tak, nie? te tak, właśnie tak, tak, tak. fantastyczne, horrorowe i tak dalej. I moim zdaniem... Znaczy... Ja nie padłem na kolana, nie? Ale po pierwsze, podoba mi się, że w tym wszystkim znalazł się twist, i to taki w miarę sensowny twist, moim zdaniem. Taki, który no, został tutaj wpisany i ma sens to, co zobaczyłem. Po drugie, podoba mi się to, że nie poszli na jakiś happy end, mhm. że nagle wszyscy to żyli długo i szczęśliwie, bo to by tu nie pasowało. Podoba mi się, że dorobiono taki znowu mocno pulpowy epilog, nie? Z mechaniczną ręką, szogotem na smyczy i tak dalej. To było genialne dla mnie. I też znowu w sumie w ciekawy sposób zobrazowano postać Kistiny. Jako właśnie dlatego, ja też nie chcę mówić, że ona jest tą złą, bo ona ma ten swój cel, właśnie, ale ona nie jest zła dla mnie całkowicie. No nie czas. Jest, nie jest, absolutnie nie. I to co tam się na koniec wydarzyło i zresztą w ogóle cały ten twist z ciałami też mhm. nie I, i ta metafora dla faktu, że gdy się walczy o jakieś prawa, tak, że mamy tam jakiś ruch powiedzmy praw właśnie czarnoskórych czy ruch feministyczny, o to, że potem gdzieś tam następuje ta druga faza i że często ta druga faza odcina się od pierwszej czy nawet jak gdyby rzuca tę pierwszą na pożarcie mhm. nie, gdzieś mediom, ludziom czy coś takiego. No to tutaj też mamy takie właśnie treści no, powiedzmy poważne, ale też w tej warstwie pulpowej te. Moim zdaniem to gra nadal, tak? To nie, wiesz, to, to było po Jest sposób. wystarczająco zniuansowane. Ja, ja rozumiem absolutnie to, co mówisz i też, tak jak mówię, do pewnego stopnia rozumiem, że ktoś po tym drugim, trzecim, czwartym odcinku mógł odpaść, bo tak, zgadzam się, trochę tam e, są problemy z tempem, a jednocześnie to jest przeładowane, tak? Przede wszystkim jednak to jest przeładowane treściowo, bo nawet jeżeli mówisz, że tempo jest nierówne, że to jest jak zwykłe ghost story, to to jest ghost story upchane i zmiksowane z dwoma innymi wątkami, z mitologią, z backgroundem jakichś postaci, i czymś jeszcze, nie? No, to prawda e, więc, mhm rozumiem to, ale dla mnie to, to wiesz, to są Jakieś rysy na przepięknym po prostu firmamencie. Nie wiem. A czy wiesz, to jest dla mnie o tyle jakby ciekawy serial, czy ciekawy przypadek, że on naprawdę pod wieloma względami jest, wydaje mi się, rzeczą wybitną i nietuzinkową, nawet jak na mhm. współczesną, mainstreamową taką już telewizję, gdzie wydawałoby się, że naprawdę no, telewizja od lat serwuje narracje dużo bardziej takie powiedziałbym, może kontrowersyjne, ale nie w takim sensie kontrowersje dla kontrowersji, tylko takie mocniejsze treści niż kino, które jednak, wiesz, do niedawna skupione na box jednak te narracje miało mhm. takie trochę bardziej zachowawcze, to, to mimo wszystko to jest naprawdę, wydaje mi się, ostra jazda, nawet na tym tle. I co... Ale zarazem artystycznie tak, tak dopieszczona. Tak, artystycznie nie? i właśnie do, do, dopieszczona, spójna spójne, i w ogóle. Naprawdę czuć tutaj, że to jest przemyślane dzieło. I to wszystko mówiąc, i tak jak no, mijają dwie godziny, jak się zachwycamy w zasadzie tym serialem, nawet pomimo tych jakichś tam moich minusików na koniec, to ja ci powiem, że miałbym problem, żeby ten serial komuś czystym sumieniem polecić. Bo znowu, wracając do początku, do tego progu wejścia, do, do, do tych wszystkich rzeczy, o których tutaj mówimy, to jest coś takiego co Szogot, co, zjedz go. Co, co naprawdę trzeba <laughs> y, y, y, trzeba trochę chyba no dać od siebie chcieć. też, chcieć, tak, dokładnie, że, że mhm. to jest taka produkcja, że jeżeli się do niej przysiądzie naprawdę, da się jej szansę, to myślę, że ona może naprawdę oddać nam bardzo, bardzo dużo, ale też z drugiej strony, jeżeli siądziemy z nastawieniem, nie wiem, na prostą rozrywkę na przykład, to, to myślę, że to, to może być serial, który pod tym kątem jednak nie będzie działał, nie? I, i być może to no, jest ale kwestia no tak też jak... że wiesz, że ten odbiór był taki... Taki po prostu nie mrawy po, po całym sezonie, nie? że jednak wiesz, wybuchła bomba, wszyscy na ten serial czekali, dużo się o nim mówiło, i tak dalej, i tak dalej. A później serial poleciał i nikogo nie opszedł. Ale no właśnie tak, bo tak sobie myślę, że może po prostu wielu widzów miało inne oczekiwania tak, bo ja po prostu trochę z otwartą kartą podchodziłem, tak, byłem mega ciekaw, co to będzie, ale białem to, co mi dawali i tak jak mówię, do mnie to też trafiało zwyczajnie nie musiałem jakoś się przymuszać, czy przymykać oka, czy stwierdzać, że o ten odcinek był słabszy, no ale zobaczę, co będzie w następnym. Nie, do mnie to bardzo fajnie trafiało i ja chciałem po prostu więcej, ale jeżeli ktoś się gdzieś tam zniechęcił, no to po prostu zrezygnował, nie tak jak Mando na przykład. Uh -huh. Stwierdził, że tak jak on ogląda teraz seriale, no to, że to jest dla niego za dużo i że on odpada, także on tutaj nie, nie czuje tego serialu, nie chce go właśnie męczyć na siłę i że po prostu dziękuję, ale odpada na razie z tej rozmowy i że kiedyś go może na spokojnie Nadrobi, a znowu też masa osób, które gdzieś tam trochę ciągnęła to dalej, no to y, potem y, wylała szambo, tak, z tym, że y, łebo geje, łebo kobiety, łebo czarni. Y -y -y. No i dlatego teraz właśnie opinii jest nie za dużo. Materiałów w ogóle wokół tego serialu jest sporo, no bo to jest właśnie bardzo skomplikowane dzieło, przy którym masa osób się napracowała i odwaliła świetną robotę, więc można o tym gdzieś tam poczytać, czy coś obejrzeć, posłuchać wywiadów. No ja myślę, że jeszcze, bo tego mi się nie udało zrobić, chociaż miałem w planach, ale no ostatnio jakoś mam mniej czasu na podcasty i nie nadrobiłem tego podcastu, właśnie Lovecraft Radio, chyba to się nazywa, mhm. bo myślę, że to też może być taka, wiesz, jeszcze dodatkowa kopalnia różnego rodzaju zakulisowych niuansów, które od, od samych twórców związanych z serialem, czy ludzi związanych z serialem, będzie można wyciągnąć. Więc tak jak nadrobiłem większość historii horroru, w którymś momencie tak myślę, że jeszcze do tego podcastu też przynajmniej sprawdzę i, i, i zobaczę, czy tak właśnie jest, jak myślę. I nie? GameStop też robił nie te swoje Tak, takie... to, to jest na pewno coś, co yy, analizy. warto by było, żebyś podlinkował, bo my tutaj kilka dosłownie rzuciliśmy, a oni właśnie dawali taką bardzo przejrzystą listę pod każdy odcinek. Gdzie, gdzie były właśnie wyszczególnione takie różne ciekawostki moim zdaniem super to było Ty bardziej, że ja to mm -hmm. odkryłem już po, po seansie więc mi to naprawdę momentami to mózg rozwalony <głos> że wiesz, że nagle tak mówię, o okej, okay, to wydawało mi się że, że to może mieć jakieś znaczenie oni mi to tłumaczą i ja w tym momencie <głos> tak, albo wydawało ci się, że może tutaj gdzieś przesadzono tutaj... <głos> Tak, tak, tak. no, tak, nie. Tak, tak. <głos> no właśnie nie E, dobra, powiedz mi, czy ty chciałbyś robić w ogóle strefę spoilerową, czy niekoniecznie. E, bo w, w wydaje sumie mi się, że. Chyba po naszej dyskusji nie wiem, czy jest sens, sens tak naprawdę, bo no właśnie też mi się wydaje, że nie ma, bo tu moglibyśmy po prostu rozkładać na czynniki pierwsze poszczególne sceny, a to jeżeli już, no to może kiedyś rzeczywiście wrócimy do tego serialu na spokojnie i wtedy będziemy rozkładać na czynniki pierwsze już tak w procentach, a teraz myślę że sobie darujemy, tylko powiem Ci podobno są jakieś luźne plany odnośnie kontynuacji. Nie zapadły żadne decyzje, ale podobno gdzieś tam trwają rozmowy na ten temat w HBO. Co nie dla bym, mnie było nie byłbym tym zainteresowany zaskakujące raczej. właśnie. Ale to wydaje mi się, że też dlatego, że ja mam takie wrażenie, że mimo wszystko to jest zamknięta historia. Wiesz, tutaj zamknęliśmy no historię o wszystko. Postaci. No. Tak, zamknęliśmy synów Adama, zamknęliśmy zakon, tak, zamknęliśmy Christine, Tika. LET no, w sumie, mo, mo, mo, w sumie mo, mo, tak, wszystkich. No, no, no, Można powiedzieć, że. Moż, no, i są jakieś oczywiście furtki do, do kontynuacji, ale to y, chyba musiałby być zupełnie inny serial i. Ja bym chyba nie chciał, bo, bo wiesz, no tutaj dostaliśmy naprawdę taką jazdę i, i tyle różnego rodzaju wątków, motywów i tak dalej, że, że wydaje mi się, że w kontynuacji to by mogło nie zadziałać. To by mogło być takie, wiesz, przeskoczenie rekina, nie, bo musieliby coś wymyślić e, mocniejszego, e, jeszcze bardziej pojechanego. No a tutaj jednak no, historia tych znaczy, postaci, wiesz, no niespecjalnie mam wrażenie, na to pozwala. E, także... Znaczy właśnie mogę? Mhm. Mogę? E... Ja no, też się tak nad tym zastanawiałem, nie? no bo tak z jednej strony sobie pomyślałem: Kurczę, to było tak dobre, że więcej od tych twórców to w sumie może i bym chciał. Nie, z drugiej strony, tak jak mówisz, to jest zamknięta opowieść w dużej mierze, tak? Prawie no, 90% wątków jest domkniętych, zwyczajnie, tak? Część postaci po prostu umiera, też co tu dużo mówić część po prostu jak gdyby czy przechodzi jakąś ewolucję przemiany czy właśnie osiąga jakiś swój cel albo zmienia gdzieś swoje nastawienie wszystko jest fajnie domknięte tutaj to co jest otwarte no to wiesz, no, każdy film można powiedzieć jeżeli mówimy że to ma otwarte zakończenie to każdy film ma otwarte no. zakończenie bo potomkowie tam bohaterów ja powiem, jak potomków stłaczy, to, to coś, dla mnie to jest zrobić. chyba jedyna furtka żeby iść właśnie w kierunku Ale właśnie tak tego następnego pokolenia. 30 lat później. No, no, no to jest jedyna opcja. Czy 40 opcja. lat później, 50 lat później. No tylko, że na to trzeba by mieć naprawdę świetny pomysł, żeby, żeby to nie było odcinanie kuponów i żeby tak jak mówisz nie przeskoczyć jakina. Jeżeli by był taki pomysł i to też myślę, że to nie powstałby w ciągu roku czy dwóch, tylko gdyby tam nie wiem, za trzy lata na przykład się okazało, że jakoś tam scenarzyści chcieliby to pociągnąć, to ja bym to sprawdził. Ale właśnie przede wszystkim, to była taka historia ileś tam dekad później. Mhm. No, ja nadal tego nie widzę. Nie? No, mówię, jeśli już, to pewnie to jest dla mnie chyba jedyna naprawdę furtka, żeby to sensownie zrobić, no, tak, ale, tak. ale wiesz, ale to też przenosi nas to naprawdę, nie wiem, lata 80 czy 90 i wydaje mi się, że to jest z kolei taki okres, gdzie patrząc nawet na, na to jak są obecnie portretowane właśnie lata 80. czy 90., mm -hmm. jako ten taki wiesz, ta, ta baza taka nostalgiczna dla współczesnego po pokolenia, to ja po prostu tutaj niespecjalnie widzę potencjał dla, dla ciekawej historii. No bo jednak tutaj kraina krafta bardzo mocno korzystała z zakorzenienia w tym konkretnym okresie historycznym który można było dekonstruować, bo y, tak jeszcze y, y, jedna rzecz mi się przypomniała, więc to na koniec jeszcze wrzucę. Y, ty tak wspomniałeś w kontekście Kristiny i finału, y, że, że tam to jest takie trochę nawiązanie do fal feminizmu ale na przykład właśnie mhm. też jak się przygotowywałem to właśnie w tych artykułach wielokrotnie wraca tak naprawdę to, że serial na, na przestrzeni tych kilkunastu odcinków on tak naprawdę się odnosi wprost właśnie do różnych fal feminizmu trochę dyskutując z tymi poszczególnymi falami pierwszą, drugą tam czy trzecią falą feminizmu i to też właśnie mhm. pokazuje jak bardzo to jest ciekawy serial, i jak mimo wszystko, właśnie za, przez ten kontekst historyczny jakoś tam unikatowy. Nie da się tego, nie, nie powtórzyć. Da się tego powtórzyć. Nie, no bo jednak, no mówię, no hmm. trudno by było go naładować taką ilością kontekstów, a, a bez tego, no jednak, to kraina Lovecraft'a nie byłaby tym serialem, którym jest. No, a znaczy wiesz, co im bardziej teraz o tym myślę, tym. Też jestem raczej na nie, bo tak pomyślałem sobie, tak, że właśnie jest to wyjście z tymi, z tą, tą te kilka dekad później przenieść akcję i że można by nadal zrobić coś ciekawego, ale rzeczywiście nie chciałbym tego zobaczyć, ale chciałbym za to, żeby w miarę ta sama ekipa wzięła się za jakiś inny ciekawy materiał, czy autorski, czy właśnie, żeby coś zadoptowali, no bo rzeczywiście, no to, to są świetni filmowcy też, mm -hmm. nie? Dokładnie tak. No dobrze, to tą myślą myślę, że możemy zakończyć. Tą myślą myślę, że brawo Szymas. Zmęczony filolog w środku nocy nagrywa podcast i takie są efekty. Dziękuję Ci, Jerry, za tę wyczerpującą dyskusję. Kurczę, sporo emocji, trochę nerwów, trochę gdzieś tam uśmiechu na twarzy, ale cieszę się, że w ogóle do tego usiedliśmy w końcu i że też nie że nie dałeś mi się zabić Hisakczem. Mhm. No ja, ja dziękuję zakopać. też za rozmowę, bardzo się cieszę, że w końcu do tego usiedliśmy, no i się cieszę też, że nadrobiłem krainę Lovecrafta, bo ja nie będę ukrywał, że w zasadzie wyszło z tym serialem także po pilocie i mimo tego, że byłem zachwycony, to przez kolejne tygodnie nie za bardzo miałem czas, żeby do niego usiąść i ja go dosyć szybko nadrobiłem przed finałem, już finał chyba widziałem praktycznie premierowo i, i w sumie naprawdę się cieszę, że, że ten serial nadrobiłem, bo mówię, no to jest na pewno rzecz unikatowa i, i, i, i tak jak mówimy wiele osób się pewnie odbije, ale ale ja się cieszę, że, że jednak się gdzieś tam przez ten początek przemęczyłem i, i dotrwałem do końca. Może on też zyska jakiś status kultowy po prostu za kilka lat, może za kilkanaście, nie? bo myślę, że same wartości po prostu, no właśnie, rzemieślnicze. Tak, no zobaczymy, sprawiam, zobaczymy, że on nie zniknie tak po prostu, a tematyka, no też jakby nie patrzeć, ważka. Samo podejście też, tak jak mówimy, te nawiązania popkulturowe w sumie też nie przetargminują się. Ja myślę, że on kiedyś zostanie odkryty na nowo. Bardzo możliwe, tym bardziej, że jeszcze tak wiesz, trochę już przedłużamy po, po, po podziękowaniach, ale tak jeszcze myśl, myśl mi teraz przyszła do głowy, czy to czasami nie było kwestia tego, że on jednak debiutował w tym samym roku co Watchmeni. Jednak wiesz, trochę zbieżna tematyka nawiązania do Tulzy, też skupienie się na Afroamerykanach i tak i po prostu, że gdzieś tam Watchmeni tym swoim takim bardzo pozytywnym odbiorem i, i hype'em, który wokół tego serialu się wytworzył, że, że troszeczkę w krafta przykryli Z jednej strony, że wiesz, że część mogła stwierdzić, że to jest właśnie no, pod pewnymi względami powtórka z rozrywki. Z drugiej strony, no, ja Watchmenów nie widziałem, ale tak jak z tego, co, co słuchałem, czy Sika, czy, czy Michaela, czy, czy Mando, to, to był to serial wymagający, ale mimo wszystko jednak chyba trochę bardziej klasyczny w tym, co oferował, niż właśnie ta, ta szalona jazda przez krainy Lovecrafta. Mm -hmm. I też... Y w sumie fakt, że żyjemy w tej rzeczywistości e, pandemicznej, e, może ludzie jednak oczekiwali czegoś lżejszego. No, nie? No, jednak, też, też tak mogło być. Jednak tak. tej pulpy, czy rozrywki, a niekoniecznie aż takiego żonglowania tym wszystkim, nawet jeżeli... wiesz, że też e, przyznałeś, nie, że docenia się to, im bliżej jest się końca, nie? I przede wszystkim po całym seansie, gdy się trochę doczyta, to wtedy się to wszystko docenia, mm -hmm. a niekoniecznie właśnie po prostu przy trzecim odcinku stwierdza się, że wow, super. No, Okej, okay, no to liczmy na to, że ten serial zyska gdzieś kiedyś drugą młodość i uznanie, na które naszym zdaniem zasługuje Jeszcze raz Ci dziękuję za rozmowę, Dzięki. słuchaczom dziękuję za uwagę i tradycyjnie już życzę Wam klimatycznego weekendu udanego tygodnia i do usłyszenia w następnym nawiedzonym podcaście